I I I stay all I I matei doi do I I stay do do do I I I do do two 3, 4, 5, 6, 7, 8. You take the way you way. I'm I, I, I, I, one! <laughs> What do <laughs> Let's oh, get prawie 8 minut po godzinie 23. Dzień dobry, wieczór Mówią Zelmo. Rozpoczęliśmy ostatnie lutowe wydanie Rzeźni na antenie Antyradia. No i tutaj w Perłach przed wieprze po 26 latach od wydania demówki, która nazywa się Into Darkness w formacji Slaughter. Ten materiał w formacie kompaktowym został właśnie 18 lutego. Przypomniany przez wytwórnię Thrashing Madness, czyli i Leszka Wojnicza-Sianorzęckiego. Pierwotny materiał z demówki Into Darkness został uzupełniony o zapis multimedialny, zapis występu ze Straszydła z roku 1989. Tam jest m.in. cover Sodomu, Sodomy and Last właśnie w tymże multimedialnym bonusie. To jeden z najważniejszych to jedno z najważniej, Into Darkness to jedno z najważniejszych polskich podziemnych wydawnictw, jeżeli chodzi o Poprzednią, poprzednie stulecie. To był właśnie jeden z tych zespołów, które kładł podwaliny pod siłę tutaj krajowego metalowego podziemia i to był materiał, który był bardzo, bardzo popularny no i krążył w odgrywany, przegrywany, kopiowany od kolegi do kolegi i tak to właśnie szedł pod strzechy bo pierwotny nakład no, nie był zbyt, zbyt duży i nie wszyscy, że tak powiem się załapali na, na pierwsze, na, nie chciałem powiedzieć bicie, nie, na pierwsze nagranie, bo to była kaseta tak to egzystowało od 1989 roku w formie kasetowej i teraz właśnie pojawiło się w wersji, wersji kompaktowej grupa działała do roku 1990 w później między 1990 a 1991 zmienili, zmienili, nazwę, zmienili nazwę na jaką się wtedy nazywali na Lovely Typhoid natomiast potem muzycy, którzy tworzyli formację Slotter, można ich było odnaleźć w składzie takich zespołów jak Bitrayer czy Piekielne w Rota. No a Berial to przecież nawet się y, do Weidera załapał. Także tak, jeżeli chodzi o y, taki kontekst historyczny y, formacji Slotter, z Koszalina, panowie y, pochodzili od 1987 y, roku, grali i to właśnie była jedna z tej wielkiej, można powiedzieć, jedna z tych właśnie tych wielkich fraszowych y, polskich kapel z lat 80. Przywitaliśmy się e, intrem oraz utworem, który tytułem nieco e, przeczy temu, co powiedziałem przed chwilą, czyli, że to thrash metal, bo utwór się nazywał Bestial e, Death Metal. No to teraz będzie taka pareczka Czas Apokalipsy i Noc Śmierci, a potem powiem, co i kto dziś w programie i w międzyczasie napiszę o tym na twarzo książce. No to lecimy. Tak, tak, właśnie, formacja Slaughter's Into Darkness jedynego nie, materiału, jaki po sobie nie, zostawiła, no bo jest jeszcze, znaczy jedynego, jedynego nie, takiego można powiedzieć peł, peł, pełnoprawnego, czy też pełnomaterażowego, no bo jest jeszcze coś takiego, co się nazywa Metal Attack Volume 1 e, i to, jest też taki, to był taki kasetowy split wydany w roku 1989 przez Metal Attack Production, e, Promotion, przepraszam, i tam e, oprócz nagrań slotera znalazły się nagrania formacji Quo Vadis oraz zespołu e, co, czy też schizą, w zależności jak to lubi wymawiać. Natomiast tu Darkness to był właśnie to był materiał z 1989 roku. To było jedyne, co po sobie zespół Slotter zostawił. Zarejestrowane to zostało w studiu Strady Pomorskiej w lutym roku 1989, a więc no w tej chwili to już będzie 20, 27 lat minie. minęło właśnie od momentu rejestracji tego materiału ja powiedziałem 26, dlatego, że ten materiał pojawił się, pojawił się jakoś pod koniec ubiegłego roku. Stąd na skrzydełku, na skrzydełku obwoluty jest napisane 26. Co, czego żeśmy sobie słuchali? Czasu apokalipsy i nocy śmierci. Dobrze. Co dzisiaj w programie? Co i kto dzisiaj w programie? Ci, co zaglądają na profil rzeźni na Facebooku, to już wiedzą. Tylko, że przypominam, że w trakcie audycji to skupiamy się na głównym profilu y, antyradia, a nie na profilu y, nie na profilu rzeźni, bo ja tam w trakcie programu y, nie zaglądam. No więc ci, co y, za, zajrzeli sobie na, y, zaglądają y, na profil właśnie p, programu w tygodniu, to już wiedzą, że y, dzisiaj naszym gościem będzie formacja y, Mateo Kolon. Będzie reprezentacja zespołu Mateo Kolon. Y, dwóch y, tutaj muzyków jest już y, ze mną. Jeszcze nie w studiu, ale już y, są. Przygotowują się właśnie y, tutaj do y, tych słownych tortur, którymi ich będę tutaj raczył. Natomiast jak pamiętacie, mówiłem, że przez, cały miesiąc, że przez cały miesiąc luty rozdaję wejściówki na koncert, który odbywa się w ramach trasy The Tyrants of Death 2016 Tour, czyli wspólną trasę Suffocation, Cattle Decapitation, Abiotic. No i tu okazało się, że doszedł jeszcze czwarty zespół, The Convalescence. Ten koncert już w najbliższą środę, 2 marca w Warszawie w Klubie program jest to jedyny polski przystanek w ramach tejże e, trasy. No i mówiłem, że przez cały miesiąc rozdaję wejściówki. E, dwa tygodnie temu poszła pierwsza, tydzień temu poszła, e, trzy tygodnie temu poszła pie, pierwsza wejściówka, tydzień temu, dwa tygodnie temu poszła druga wejściówka, tydzień temu poszła trzecia wejściówka, no i na dziś e, mam dwie podwójne e, wejściówki na tenże koncert. Będzie się można zapisać do kostek, ponieważ są dwie podwójne wejściówki, więc będę przyjmował zapisy e, od 111 do 660 e, no to tak właśnie wygląda menu dzisiejszego programu. Wracamy sobie do Slotera i do materiału Into Darkness. Czas apokalipsy, noc śmierci za nami. Co będzie przed nami? Przed nami będzie, będzie schizo i fucking thrash. No proszę, to jeszcze były dwa bonusy, bo to pan Kreczon Mania w dwóch, w dwóch wersjach, jak ja nie cierpię tych smurfów formacja, formacja slotter ze, swojej, ze swojego jedynego materiału, który nazywa się Into Darkness. Dzisiaj w perłach przed wieprzem. No i za moment zmieści nam się jeszcze jeden utwór Assassin. No Tego multimedialnego bonusu to nie będę odtwarzał, bo jesteśmy radiem, a nie telewizorem, więc tak nie zobaczycie, nie zobaczycie, nie zobaczycie slotera w repertuarze. Sodomu, czyli w utworze Sodomy Last, to sobie będziecie mogli obejrzeć sami, jak już zaopatrzycie się w te płyty. Przypomnę, że ta płyta pojawiła się dzięki wytwórni Thrashing Madness prowadzonej, prowadzonej, przez, prowadzonej przez Leszka wojnicza Sianożenskiego. jednocześnie wydawcy magazynu Old School Metal Meni. Jak nowy numer już się pisze, podejrzewam dzisiaj właśnie na profilu Wojtka Lisa, że w maju będzie nowy numer Old Schoola, bo Wojtek tam zajawiał jeden z materiałów, który właśnie szykuje do nowego numeru. Dobra, to wracamy, wracamy do Slotera, do Into Darkness, To będzie Assassin po Assassinie yy, Ochłapy, czyli nasz serwis koncertowy, no a potem już biorę na spytki chłopaków z Mateo Colon. Concerto. 23.32 właściwie 30, no to nie, 32 dobrze, dobrze, jeszcze jesteśmy e, pora na ochłapy, czyli nasz serwis koncertowy, już zaraz e, zerknę, co, nam, co tam nas czeka w nadchodzących, w nadchodzących dniach, trochę się tam e, będzie działo, w jednym koncercie już powiedziałem, bo mam mam podwójną e, dwie podwójne wyściówki na tenże koncert, ale dobrze e, szczegóły, e, rozpoczyna się w tym tygodniu trasa Teniers in Blood e, Tour 2016, czyli 10 lat minęło od wydania płyty tejże płyty, płyty formacji Virgin Snatch i zespół Virgin Snatch postanowił właśnie... O, to już wiecie, że chłopaki są ze mną w studiu, bo właśnie im telefon za wrzęcza. Spoko, spoko, może wręczasz. Nie ma problemu. To znaczy, to wtedy będzie wiadomo, że ja nie oszukuję. dziesięciolecie wydania płyty Indiana Moplat właśnie formacja Virgin Snatch postanowiła uczcić trasą koncertową i ta trasa rozpoczyna się już 3 marca koncertem w poznańskim klubie u Bazyla. Tam wystąpił dodatkowo formacja Trillion i Mefaris. Następnego dnia koncert w Międzyrzeczu w klubie Quinto. 5 marca koncert w Żaganiu w Elektrowni i 6 marca w Zielonej Górze w Czterech różach dla Lucien. W następnym tygodniu kolejna kolejna odsłona tejże trasy i tak to właśnie będzie tak to będzie się toczyło przez całą Polskę. Na trzy koncerty zjeżdża również po raz pierwszy do Polski rosyjska formacja Kalevala i oni zagrają tutaj czwartego marca w Gdańsku, w klubie Bunker tam wraz z Persiwal Schutenbach, Helrotem i Nyją. 5 marca w Warszawie w klubie Wudu z Persiwal Schutenbach, Helrotem i Merkfolkiem. I 6 marca w Rudboju w Bielsku Białej. I tutaj będzie Radogos Helrot i jeszcze jeden zespół, który na razie widnieje w zapowiedzi jako jako support. Dobrze. To, jeżeli chodzi o takie koncerty trasowe, teraz jedziemy z pojedynczymi sztukami w poniedziałek 29 lutego, w tym roku wspominam, że luty ma dni właśnie 29, o jeden więcej, jest tak zwanym miesiącem przestępczym, najwięcej przestępstw się w tym miesiącu popełnia Toward Annon Tour 2016 Volume 1, Omnium Gaterum, Draconian, Year of the Goat i Ocean Wake w ramach tejże trasy zagrają koncert w krakowskim klubie Rotunda. W środę 2 marca koncert, na który rozdaje wejściówki, dwie podwójne wejściówki Tyrants of Death 2016 Tour Suffocation, Cattle Decapitation, Abiotic The Convalescence, to w Warszawie progresja Music Zone W czwartek, 3 marca Symbolical of John Doe's Burial i Death Round w Częstochowie w Galerii Teatr from Poland w Krakowie w Arenie Skorpiąsi. w piątek 4 marca Vintage Craven i Dead Lord w Krakowie w zaścianku Symbolical Jones Dole Burial i przepraszam nie w piątek w sobotę, w sobotę właśnie Jones Dole Burial i Defront w Zawierciu w Cilaucie w sobotę 5 marca zaraz, co ja, po, zaraz, nie, coś tutaj było nie tak, coś się e, rozpędziłem i e, coś tutaj pochrzaniłem z tym kalendarzem, muszę sobie tutaj to skorygować, coś tu przestawiałem, przestawiałem daty i zdaje się, że Zerknę tylko gdzie ja ten gdzie tu nastąpił błąd w kalendarzu. Aż oczywiście w, w, w, w vintage caravan i lord w sobotę 5. O, przez o to chodziło właśnie? Tym się, tym się wziąłem zaplątałem. W sobotę 5 vintage caravan w Krakowie w zaścianku, natomiast w niedzielę 6 vintage caravan i Deadlord w Warszawie w Warszawie w, w klubie w klubie Zagadka e, wystąpią. A oprócz e, wspomnianego wyprzedzenia symbolika Jones' Dow Burial i Concatenation w Łodzi w Styro Crocs, e, w Poznaniu u Bazyla w ramach trasy Necroëte Gut European Tour i Sphinx Sarkom oraz w Stone. Zagrałem. Mówiłem kilka tygodni temu na tym e, koncercie. E, teraz mamy niedzielę. E, to właśnie zestawik, e, który w sobotę jest w Poznaniu, czyli, e, czyli Sphinx Sarkom w Stone, trasa Necroëte Gut European Tour we Wrocławiu w klubie. E, Liverpool, już teraz prawidłowo Vintage Raven and Deadlord w Warszawie w Hydrozagadce, a w poniedziałek 7 marca o, o tym też e, mówiłem i o tym też wspominali, wspominali kilka miesięcy temu e, nasi goście z zespołu Moloch Lethalis Psychedelic Misanthropy Fest. E, I w, w tenże festiwal jest częścią European Desecration Tour. E, w Francuzi z NecroRage wraz z formacją e, Infernal Execrator, a w, jako trzeci w tymże zestawie zespół Moloch Lethalis. To we wrześniu. W klubie Akuku będzie miał miejsce tenże y, koncert. No dobrze, moi drodzy, y, to tak rzeźnia małpantyradio.pl .y, prywatna wiadomość na antyradiowym e, Facebooku, albo e, 2258 ale oczywiście, no, nie w trakcie, kiedy tutaj, że tak powiem, będziemy na antynie z muzykami Mateo Kolon, tylko w przerwie między naszymi wyjściami, na przykład jak będą leciały będą leciały utwory e, z ich e, nowej płyty, to wtedy będzie można dzwonić i się zgłaszać właśnie po e, wejściówki na e, The Tyrants of Death, a co trzeba, że tak powiem e, zrobić, żeby wejściówkę zdobyć, a no trzeba znać prawidłową odpowiedź na następujące e, pytanie. Jakie filmy zostały zacytowane na płytach Suffocation? Jakie filmy zostały zacytowane na płytach e, Suffocation? Ja to zaraz rzucę tutaj e, sobie e, na profil, e, do wątku programu na, na profilu e, Antyradia na Facebooku. A teraz e, aha, i zbieram wasze, wasze głosy do godziny e, pierwszej i potem sobie w ostatniej godzinie dokonamy losowania właśnie tychże dwóch podwójnych wejściówek, ale to nie będą jedyne fanty, które będą dzisiaj do zdobycia, bo panowie z Mateo Kolon również Całe naręcza y, dobrodziejstw y, dla was przynieśli. Będzie się można ubrać, będzie można posłuchać. To do wyboru, do koloru będzie. Chociaż nie, do koloru to do wyboru nie będzie, bo to wszystko w jednym kolorze. Mm. <śmiech> nie jest takim, jakim, jakim jedynym słusznym kolorze, czyli y, czarnym. Dobra, to tak, tak że tak powiem, y, rzucę z ofu, czy już się zastanowiliście, czym rozpoczynamy? The chyba najlepiej Świniką. Dobra, to chrząkniemy sobie eee, na początek Mateo Kolon z płyty rządło wieprzowina. Pierwszy fragment z materiału The Sting, czyli rządu formacji Mateo Kolonia. Na razie chłopakom się pozwoliłem odezwać, że tak powiem, nieformalnie z OFU, ale żeby teraz już wszystko było pro forma, to jeszcze jeden tutaj muszę taki wyciągnąć. Jeszcze jeden, jeden magiczny, jeden magiczny. O, właśnie, już jest i teraz właśnie, bo bez tego to oczywiście nie może się odbyć. Bóg w dom, tasak w dłoń, czyli gość rzeźni. O właśnie, teraz oficjalnie już w studiu e, witam e, reprezentację formacji Mateo Kolon w osobach. Czarny witam bardzo serdecznie. I wiechu, witam również bardzo serdecznie. E, powiedziałem reprezentację, czyli e, dwóch z? Pięciu. Tak jest, dobrze, yy, panowie, to jest tak, kiedyś dawno, dawno temu, yy, jakbym nawet teraz wszedł w wyszukiwarkę na blogu, to pewnie bym odszukał konkretną audycję, yy, wasz poprzedni materiał w tym programie yy, gościu, pamiętacie jeszcze w ogóle ten materiał? pamiętamy ten materiał, pamiętamy ja pamiętam i pamiętamy, że gości. Dobra. Ale to, bez nas. No, be, bez was osobiście e, jako gości w studiu, natomiast na antenie, e, na antenie gości. Chciałbym, żebyśmy e, na początku, że tak powiem, uporządkowali te e, sprawy e, historyczne, bo tak. E, mate, jako Mateo Kolon e, działacie, działacie już lat naście, ale jeszcze wcześniej, że tak powiem, był zespół, który nie, nie wiem, czy dobrze powiem, e, z którego wyrodził się Mateo Kolon. Więc jakbyśmy mogli, że tak powiem, yy, sięgnąć do tych korzeni, wrócić się właśnie do tego źródła. Jak to się wszystko zaczęło? No, zaczęło się, prawdę powiedziawszy, ode mnie, mhm. czyli od, od Czornego. E, jeżeli chodzi o Mateo Kolon, to znaczy graliśmy sobie z wiechem, e, wiechu właściwie później doszedł, ja grałem z innymi chłopakami w punkowej formacji Niemykrzyk. No i, i, i, i tak bym, jeżeli chodzi o genezę, to tak bym, tak, tak bym ją widział, ale zaczę, za, zaczęło nam no, brakować chyba troszeczkę czadu, e, nagraliśmy kasetę, e, stwierdziliśmy przed tym nagraniem, że przydałyby się jakieś fajne solówki, a że ja noga byłem, bo wcześniej byłem gitarzystą mhm. z solówek, to postanowiłem zaprosić dzisiejszego można powiedzieć lidera muzycznego Mateo Kolon, Mirosława Cichosa i Ciela, do nagrania solówek. Przyszedł Mirek, nagrał solówki i dostaliśmy się na festiwal Węgorzewo. Mhm. E, jakoś trzeba było te solówki tam nagrać, tak? Mhm. Zagrać, się Zagrać na ten festiwal. No i potrzebny był nam Mirek. <śmiech> <śmiech> A jako, że festiwal prestiżowy, Mirek się zgodził. I tak została. skoro został Mirek, stary metalowiec z nekrofobik, to wszystko zaczęło iść w kierunku metalu. E, zaczęło to ciążyć. Zaczęło e, to ciążyć, ja e, rzuciłem gitarę, wkąd? gdyż... W końcu rzuciłem, gdyż Mirek jest bardzo wymagającym gitarzystą i śpiewać i jeszcze z nim grać, a trzeba u niego grać równo. Ja powiedziałem, szukaj sobie jakiegoś gitarzysty. Znalazł Roberta Doktora Śmierć, ówczesnego naszego gitarzysty tam z płyty In the Half-Way. Eee... I jeszcze jedna rzecz. Doszedł oczywiście bębniarz, który współpracował z Mirkiem w zespole Necrophobic. To się to ciężko mi mówić, bo to się tak jakoś yy, czasowo tu ten doszedł, tu ten tu, tam się namawiało, w międzyczasie coś się grało, aż w końcu przyszedł ten pełny skład uh -huh. no i zaczęliśmy po prostu grać, uh -huh. ale bez żadnego jakiegoś ciśnienia, dlatego tak późno to oficjalne wydawnictwo. Wsp wspomniałeś, wspomniałeś, wspomniałeś, że że yy, krzyk yy, był zespołem yy, takim, któremu było bliżej do, do Panka, ale sama nazwa, tak jakby ją, że tak powiem, yy, sięgnąć po, po, po ten, po, po jakby anglojęzyczną wersję tej nazwy. Niemykrzyk, czyli silence konotacją konotacja jak najbardziej slayerowska, prawda? Wiesz co, tylko... tylko... Pewnie wzięliście od filmu. Tak, tak, o, od filmu i, i, i wiesz, ja chyba nie mam szczęścia do wymyślania nas. Tak, tak, tak po prostu jak już fajnie, fonetycznie wychodzi to ja mówię, a dobra, chy, niech będzie. I tak to też chyba było, tak to też chyba było. Ja w ówczesnych czasach siedziałem stricte w pangrokowej muzyce. Trudno wiesz, wstyd się przyznać, ale ja na pewno wtedy nie słuchałem Slejera. Mhm. Dzisiaj słucham namiętnie. Mhm. No, ale mniej więcej tak to wyglądało. Mhm. E, kiedy skład się ustabilizował? To już było przed, przed nagraniem tej płyty, którą e, w połowie drogi, taki half of way którą kiedyś tam e, prezentowałem e, w rzeźni, czy, czy potem jeszcze następowało jakieś przetasowania? Jedno przetasowanie nastąpiło przed płytą The Sting, jakieś trzy lata wcześniej przed płytą The Sting, rozstaliśmy się z Robertem, no, do dzisiaj się przyjaźnimy, rozstanie jak najbardziej kulturalne. Daliśmy ogłoszenie Daliśmy ogłoszenie do jednego z portali muzycznych, internetowych, po czym Mirek zajął się przesłuchiwaniem kandydatów. No i... Stąd wziął się Bogdan. Stąd wziął się Bogdan Grigori. Człowiek, który z nich grał najrówniej. <gry> No, o, I z którym Milkowi się po prostu dobrze współpracuje. Wiadomo, że ten lider muzyczny mm -hmm. musi mieć tego drugiego gitarzysty, z którym się dogaduje. Jeżeli będą dwie osobowości się zwalczać, to znamy takich przypadków w historii, że to się naprawdę dobrze nie kończy. Każdy będzie ciągnął w swoją stronę i to doprowadza tak. wtedy do, do, do rozłamu. Do Kowary tak, 6, tam cyków 12. Tak, rifów 18. Tak. <laughs> Dobrze, po tych zawirowaniach e, historycznych, e, co byście zaproponowali, e, co byście zaproponowali e, teraz e, dla słuchaczy? Tak, byśmy wybrali coś, e, utwór powiedzmy około 5-minutowy, bo potem będziemy musieli zrobić, pff, tak jak wam wspominałem poza anteną, że się rozprujemy i wrócimy, e, wrócimy po tym rozpruciu e, po północy. Więc co byście zaproponowali teraz? Tak, żeby tak mniej więcej około z, z, z 5 minut, numer 5,5 minuty macie, tak? Jest taki. Wiesz co sprawdź, bo ja nie wiem. Ja powiem ja, ci tak, ja tu, ja ja, tu ostatni zegarek na komunii miałem. Ja, tu, ja, tu, ja, tu, ja, tu, ja tu widzę kłamczucha i e, utwór, który jest e, zadedykowany pewnej osobie. To który? proponujemy kłamczucha. Kłamczucha, dobra, no to czwóreczka. Jako, że rzeźnia, to kłamczucha. Dobra. Taśma <grym> profesjonalna e, z podkładem Laya z albumu Westing, a do rozmowy wrócimy po, tak jak wspomniałem, e, rozpróciu. Jak nie chcecie się chlastać czerstwą bułką, to bo w rozpróciu będzie formacja klid, więc można wyskoczyć na siusiu kupę, e, browar, e, szybki numerek albo coś tam, no. To my wracamy e, po kłamczuchu, wracamy o po północy. Hi, this is M. Shadows from Avenge 7 Fold. Do Artur Gadowski z zespołu IRA. Hello, I'm James Buffy from the Street Preachers. Antyradio, Najlepszy rok gramy teraz we Wrocławiu na 106,9 FM i w Łodzi na 89,6 FM.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 Dłoń, czyli gość Rzeźni. Trzy minuty po północy słuchacie Rzeźni na antenie antyradia, a w Rzeźni, jako się rzekło, Bóg w dom, Tasak w dłoń, czyli gość programu. Gościmy dzisiaj formację Mateo Kolon w osobach dla przypomnienia. Czarny. Wyprostowaliśmy sobie przed, przed przed sprawy historyczne. Chciałem jeszcze na moment wrócić do, do waszego pierwszego krążka, który kiedyś dawno dawno temu był tutaj w rzeźni prezentowany. Tak dla przypomnienia, gdzie i z kim ten krążek zarejestrowaliście? Zarejestrowaliśmy w, w ówczesnym Taklamakan Studio u Perły. Dzisiaj to chyba się nazywa Perlaca Studio. No i oczywiście realizatorem był Perła. Mhm. Czy to był materiał, który doczekał się oficjalnego wydania przez jakąś wytwórnię, czy to była, to była rzecz, którą wydaliście sobie sami i dystrybuowaliście? Tak, to była rzecz, którą wydaliśmy sobie sami. No i myślę, że, że, że po czasie, tak powiem... Że, że, że dobrze, że dobrze, że ten, ten oficjalne ogólnopolskie wydawnictwo, a nawet nie, o czym porozmawiamy pewnie później, to dopiero płyta na Sting. Czyli co, In the Halfway należy traktować bardziej jako takie pełnometrażowe demo? Po latach, tak jakbyś to ocenił, te płytę? Tak bym to ocenił. Popełniliśmy z perspektywy czasu wiele błędów. Ja wiem, że każdy muzyk mówi o swoich tak, tak, a o swojej nowej zawsze, że najlepsza, to, to jest standardowe, ja wiem, ale rzeczywiście były popełnione błędy, znaczy, wiesz, no, numery, malutko. cały materiał jest, jest ok, tylko, no, nagrałbym <śmiech> go, no nie tylko ja, na pewno każdy z naszego zespołu inaczej, przy czym, przy czym chcę powiedzieć, że absolutnie nie jest to jakaś wina po, po stronie Perły, czy tego. To ja myślę, że taką wówczas mieliście koncepcję, tak? Mieliśmy koncepcję i, i, i, i, i myślę, że że może nie przypadkiem nie znaleźliśmy się w wytwórni. Troszeczkę inna sprawa jest taka, że myśmy za bardzo o to nie zabiegali wtedy. Graliście, bo wam to sprawiało radochę, a mniej, że tak powiem, dla, ważne było dla was, że, czy, te, czy, czy, czy, będzie, czy będzie kontrakt, czy ktoś te y, płytę wam wyda, tak? Tak, bo jeszcze, jeszcze w ów, ów, ówczesnych y, czasach było tak, że jednak chłopaki tam w tych innych projektach każdy miał co robić, oprócz mm -hmm. tego... Czyli Mateo Mato... był takim zespołem dodatkowym, tak, tak? Takim był, można by powiedzieć z perspektywy czasu, że, że, że na pewno nie takim jak teraz. O, to jest zespół pięciu gości interesujących się e, Mato Mhm. Mm e, jeszcze, e, że tak powiem, żeby tutaj e, wykończyć te sprawy e, histo historyczne i takie ciekawostkowe, to e, no, warto tutaj wspomnieć o roku 2009 i uczestnictwie jednego z waszych muzyków w dosyć, że tak powiem, prestiżowym projekcie muzycznym, zagranicznym. Tak, tak. E, wiesz, e, musiałby Mirek o tym opowiedzieć. Ale ja nie mnie, ma go, więc musisz nie, nie, go, nie ma go. Dobra, dzwonimy do niego. Pewnie, pewnie słucha, pewnie słucha. E. No więc Mirek, e, ja nie wiem, jak dotarł, ale... ale, ale amerykańska śpiewaczka, który Alin Ajep, która prowadzi e, taki sobie gotycki projekt. Mhm. E, gotycki projekt poszukiwała muzyków na trasę europejską. Nagrała płytę, wiadomo, z mhm. fachowcami w Stanach Zjednoczonych. Każdy potrafi liczyć na trasę europejską, sobie szukała muzyków tutaj. Oczywiście, no taniej. To jest taniej i tak dalej. A muzycy lepsi. Eee. Lepsi, a lepsi, i tańsze. Lepsi no. i tańsze. No i tak się jakoś złożyło, że Mirek, nie wiem jaką drogą, tak jak mówię, musiałbym go spytać, jaką drogą on to wysyłał swoje, że tak powiem, e, te mówki, jako tam, umiejętności gitarzysty, ale no, prawda jest taka, że facetka wybrała na Christos Sister of Mercy i Mirka z Mateo-Holon. Mhm. E, to, to było karkołomne troszeczkę, bo tak, to wiesz jak to jest, to, to nie jest, że facetka tu z Hollywood, tak, przy, przyleci i będzie z nimi robić próbę, tak? Przez 4 miesiące, ona nie ma na to czasu. Będzie Prób dostali materiał do nauczenia się, tak? Tak, I, i, pliki, sam bas, sama gitara, razem i tak dalej, Wejście się, uczcie, ja już was wybrałam, przyjeżdżam, podpisujemy kontrakt na festiwale, w którym będziemy uczestniczyć, robimy próbę wynajętym, akurat było studia <nie> we Wrocławiu, jak się nie mylę, dwie próby, mhm. ale wy macie być przygotowani na blachę. Mirek, na, naprawdę, może nieskromnie powiem, bo gra w moim zespole jest bardzo dobrym gitarzystą. Zresztą, zresztą nominowanym był w 90-tych latach przez miesięczny gitara i bas do najlepszego w Polsce, mhm. o czym nie wszyscy wiedzą. A ping-pongi sobie wkładał między palce, żeby rozszerzyć, ona takie różne rzeczy wymagała i u niej było wszystko... Wiesz, żadnej ściemy, żadnej ściemy taka fajna sytuacja też była, bo to też mi Mirek opowiadał, śmieszna, no bo w hotelu przygotowują się przed festiwalem, nie wiem, chyba w Lipsku. Wave Gothic Treffen, tak? Najsłynniejszy gotycki festiwal tak, ten, tak, ten, tak, ten tak, europejski. Tak, tak, tak. Przygotowują się tam w hotelu, wiesz, każdy sobie tam ma pinka na czymś, tak? I Ben Christo te swoje rzeczy, Mirek te swoje rzeczy i Mirek, Mirek mówi do, Be, do Benanie, słuchaj, kurczę, czemu ty nie grasz tu tych, tych solówek, nie? tyś słynny, światowym gitarzystą. są. Tak, bardzo dobrym no my kontrakt, ty podpisałeś kontrakt na solówki, ty się męcz. Tak to, tak to wyglądało. No, dużo doświadczenia zdobył e, takiego, takiego, wiesz, no... Jak to wiesz, wygląda? Jak to wygląda od tej, kurcze, prestiżowej, zawodowej strony. Wiadomo, że na świecie, tam u zachodnim, czy, czy Stany, to są zupełnie inne pieniądze, zupełnie inne przygotowanie do koncertów wiesz, z click track'em oczywiście bemniarz, dźwiękowiec ma podłożone ścieżki, że nawet jakby ktoś się pomylił, to tam kurczę, można, wiesz, zamienić i tak dalej, jest wszystko przygotowane na maks. No i prawnik oczywiście przy każdym muzyku, prawnik, który dba pra... tak o Z tego, co mi mówił Mirek, <śmiech> pamiętam, że mówił, że jak przyjechała, to każdemu po dwie karty wręczyła tutaj, za to kasa, tu to, to, to tamto, tu się za to tam bawicie, hotele czy coś tam. Bawicie chyba nie mieli czasu na zabawę, za bardzo pewnie. No ale tak to wyglądało. No, dużo z tego wyniósł, jak mi opowiadał, dużo z tego wyniósł. No i jest to trochę prestiżowe, wiesz, mm -hmm. to, to zostaje, tak? To mm -hmm. Wchodzisz na in info, Mateo kolon, jest taka informacja, to wiesz, taki Anselmo jak ty, popatrzy na to inaczej, tak? Ty musisz nas poznać. Jak przeczytasz takie coś, myślisz, a kurczę, może, może warto się zainteresować, tak? No i, no i myślę, że że, że to była bardzo fajna rzecz, nie? Jest to w interesie zespołu, nie? I, wiesz, ja nie jestem człowiek, zazdrosny mógłbym, o kurczę, on tak, a ja nie. Tak, a ja nie. Absolutnie nie. Wylatujesz z zespołu. tu z zespołu, nie? Ja tu jestem sitkowy. Tak, tak, ja tu ja jestem sitkowy. Nie, nie, nie. U nas tak to nie funkcjonujemy. W, w ogóle różne są zespoły, u nas jest dużo, że tak powiem, mimo, że kłótnie są, ale to dużo jest też prywatnej przyjaźni, wiesz, mm -hmm. takiej mm -hmm. można to już tak nazwać, no tyle lat razem robisz, no wieloletniej, To jest wiecho, z którym, wiesz, to ja wszystko robiłem, ja jestem przeziębiony, wczoraj no, żeśmy, żeśmy nago po łące latali i no. przeziębiony jestem. Przebi śniegu szukaliście. <śmiech> tak, tak. <śmiech> Sprawdzaliście stan rozbrożenia gleby. <śmiech> Przebiśniegi jedynie rosły Takie to Taki brązowe, brązowe. brązowe Dobry no, no, tak do, do, posiłek na takim przebieśniegu Ale to i tak to, to, to Te brązowe przebiśniegi i żółty śnieg To w ogóle to, to są ten, to największe, największe atrakcje tej pory, pory zimowej, czy też jak się zima kończy To, to, to wtedy takie, takie Przyrodnicze ciekawostki się robią. Dobra, co proponujecie teraz Jako muzyczny przerwnik Jeszcze tak, tylko żeby być w porządku To numer, którym się przywitaliśmy Którym otworzyliśmy drugą godzinę i nowy dzień to była kompozycja In The Name Of God, jeden z utworów z płyty Sting, waszego debiutu. Jeden z utworów, który doczekał się, doczekał się ilustracji teledyskiem. O tym sobie jeszcze wspomnimy. Co teraz? Proponujecie, panowie. Wiesz co, może teraz zróbmy taki mniej żyźniowy numer, czyli bardziej, żeby to powiedzieć... Może do posłuchania bardziej. Taki numer. To, ja, ja wolę tamte słuchać, nie? Ale okej. Okay. <grym> ja, ja myślę, że 21. Czyli Tamtym osiem. był numer z teledysku, który już jest, mhm. w sieci mogą zobaczyć, a do tego numeru Będzie. w najbliższym czasie już jesteśmy po rozmowach z ekipą filmową co do scenariusza, robimy teledysk. Czyli puszczamy oczko 21. Tak Jasne. jest. Rzeźni na antenie, w informacja Mateo -Kolan, No to oczko to wcale takie słówciarskie nie było, jak żeście się tam e, krygowali. Może był zdecydowanie wolniejszy niż, niż In The Name of God, ale to, że tak powiem, poduszkowcem bym tego nie nazwał. Nie, no, nie, wiesz, no. <śmiech> audycja się nazywa Rzeźnia, no, no, powiedaj, Później, że... Ale tu różne rzeczy się pojawiają. Po, po, po tym numerze świnia by chyba nie zdechło. <śmiennie> no, no, no, no tak, że... <śmiennie> okay, e, wspomnieliśmy, że tak, że ostatnim, ostatnim przetestowaniem e, sk składu był transfer, e, do, dołączenie e, Grigori, czyli Bogdana, Bogdana Grigera, który zastąpił Roberta Błażyce jako gitarzystę. Tak, tak. E, to był rok e, 2010, tak? Tak wspomniałeś, bo wspomniałeś, że, na że to było chwilę, dłuższą chwilę przy tym, zanim się wzięliście za rządło. No, myślę, że 2011-2012. No, tak. ale to wiesz, tak jak ja mówiłem, no ja nie mam nie, pamięci daty, daty, dat nie, daty. nie są ważne. Czy, że tak powiem, w momencie, kiedy, kiedy Bogdan wchodził na pokład, to... Yy, Jakieś kawałki, które ostatecznie znalazły się na Westing yy, były już, że tak powiem, w obróbce? Już coś graliście yy, na próbach? Czy, czy, to jeszcze nie, czy to jeszcze był okres, nie wiem, kiedy, się, kiedy po prostu graliście koncerty, działali, jeszcze graliście koncerty, powiedzmy, w, na których podstawę programu ustanowił materiał z In The Halfway? Podstawę materiał z In The Halfway, e, natomiast numer, który teraz leciał, 21, był, to jest najstarszy numer, e, oczywiście jak sobie zdajesz sprawę w, w tej pierwotnej wersji no, brzmiał inaczej, był troszkę inny, tam, ta wersja Destiny ona się tam zmieniała, ale to jest ten najstarszy numer natomiast reszta numerów na płycie to już są późniejsze czasy. Późniejsze czasy, Kiedy już tak. Bogdan był. Kiedy już Bogdan, był. Mhm. Kiedy już Bogdan mhm. był. Jak pracujecie? Czy to jest tak, jak tutaj wspomniałeś, że Mirek jest tym, tym dyrektorem muzycznym, przynosi na próbę i mówi, panowie, tu jest to, tu jest to, tu jest to i teraz oczekuję waszych propozycji do tego. Czy też po prostu siadacie sobie, a mówi, no to mam takie coś, zaczyna sobie grać no i i czekam na was. I wchodzi druga gitara, wchodzi bas, coś tam. Jak to wygląda w ogóle? Jak pracuje się nad kawałkami? Wiesz, wiesz co... Yy... No, moim zdaniem bardziej jest to ta pierwsza wersja, którą powiedziałeś. Yy... No być może to wynika też z tego, że po prostu to, co przynosi Mirek jest zazwyczaj dobre. <głosy> <głosy> I nie mamy co tu dużo gadać. No ale... No wiesz, no... Są takie rzeczy, które... Zawsze można po prostu zagrać inaczej, coś zaproponować. No nie jest tak, że po prostu od początku do końca musi być to, co proponuje Mirek, bo też jest otwarte na propozycje. No może nie do końca, ale jest. Trzeba umieć umiejętnie podejść. Tak, tak, dokładnie. Trzeba wiedzieć, kiedy ma dobry humor i tak dalej. No ale jest to też czasami na, na zasadzie burzy mózgów. Czy, jak, jak ja mogę dodać, no, dużo się zmienia przeze mnie, nie? Bo, bo że... Tak no tak, bo wrzeszczysz, no. no <laughs> właśnie, bo, bo, bo, bo wrzeszczę. Jestem impulsywnym dosyć człowiekiem. Zmienia się w takim sensie, że to nie jest tak, bo, bo teraz ja wiem, co Wiesiu chciał powiedzieć, natomiast do słuchacza, który nie jest tam z nami na tej sali, pomyśli, o kurczę, jakiś tam jakiś tyran jest. Nie, nie, tu... Pewnie aż daje swoje propozycje coś tam, Bogdan mówi Wiesiu. Raczej się nie wtrącamy wiesiowi do basu, tak? Ma zrobić dobrze już. Natomiast, no.. A śmiejecie się z niego, że ma dwie strony mniej? Jedną ma mniej. Albo na piątce ja? On gra na piątce. na piątce na piątce gra jedną ma mniej. E Potem jak ja wchodzę, jak ja wchodzę, no to robię, robię, robię, robię jakiś, <laughs> jakiś tam zarys po portugalsku. Aha. Rozumiesz? Ja to ryb, zawsze. Rybka, po ryb, portugalsku. Rybką. Tak, tak. Rybką po portugalsku. I teraz tak. Czasami jest tak. O, pasuje. Ale musimy w tym momencie zmienić. Będziemy grali na przykład na otwartych strunach, mhm. albo y, tu będzie tłumienie, albo trzeba metrum zmienić, mhm. bo jednak wokal jest fajny, ale by bardziej pasowało. tak. I wtedy, wtedy, wtedy tak naprawdę powstaje numer. I, i, I też nie jest, nie jest to tak, że Mirek przynosi od początku do końca. No, no. Jest, jest, jest, burza, jest burza mózgów. Eee... No, od menadżera dostałem przed chwilą ten, że tak powiem pobocznie, że mam się nie zastanawiać i troszeczkę szybciej mówić. <śmiech> <śmiech> <śmiech> Robię mu teraz na złość, nie? bo się zastanawiam. Czekaj, myślę, że... podepnę ci prąd pod krzesłem. Tak, <śmiech> Tak, jest, jest, jest, jest, jest burza mózgów. O kształcie numeru dopiero decyduje całość. Także pomysły, a nie tylko Mirek przynosi pomysły, mm -hmm. oczywiście w większości tak, tak. to jest po prostu większy procent, nam 90 powiedzmy 5, czyli bardzo duży procent, czyli 90. Natomiast są pomysły przenoszone też przez nie. Czasami mi coś tam skoczy. jako że grałem kiedyś na gitarze, to przyjdę do Milka coś mówię, o może by tak, tylko oczywiście, że to, co ja mu pokazałem, to potem jest zupełnie inaczej, bo wiadomo, że mówię, no, no tak, no ale tak, tego nie będziemy chłopie grali, nie? <śm> tak się nie da. Albo tak się nie gra. No, Czarno, tak się czasami nie gra, jest no. jeszcze tak, że na przykład jak nie idzie, coś po prostu nie zazębia, no to odpuszczamy i zajmujemy się tam na na następnej próbie. Mhm. Czasami po prostu trzeba się z tym przespać. A mieliście tak, mieli że na przykład y, bach, jedna próba i numer gotowy, tak, że wszystko tak, zażarło? Za, tak. Za tak, tak. puszczasz już ten numer, on poszedł szybko, mimo że był, że jest trudnym numerem, nie? In the, naim, in the name of God, właśnie tak jakoś wszystko zgrało. Oczywiście mhm. dużo było ćwiczenia, bo wiesz, tam, tam są te, te, te, te zmiany, to tam wszystko tak sobie pływa szybko, trzeba pilnować tego, tych mhm. sylab i tak dalej. Wiesz, że się tego długo uczyłem, przyznaję się, <śmiech> żeby tu przede wszystkim na żywo móc wykonywać, bo no, no stój, się to zrobić. Ale to numer nie? sam nam poszedł bardzo szybko. Po prostu czasami tak jest, że widzisz, że jest poszedł. OK. O. Następna rzecz to pamięci naszego e, mojego przyjaciela naszego kumpla, a mojego przyjaciela Tomka Buchalika, numer We Don't Forget. O, to ja go sobie przygotuję. Jak tak, to, o, to go teraz. wiesz, zależy kto w co wierzy. Ktoś wierzy w błaga, no to myślę, że to tak chyba Bóg zesłał, że ten Tomek z góry. Ktoś wie, że w los, to los to zesłał. Że to tak, kurczę, poszło nagle naprawdę przebojowy, bo to jest przebojowy numer, no nie bójmy się tego słowa, tak? Mhm. Nagle. To, też są a, a, za, a, założenie, a założenie było naprawdę od samego początku, że robimy numer dla Tomka. Założenie było takie od samego początku, a nie, że wiesz, zrobił się przebojowy, a to będzie dla Tomka, nie, nie, mhm. założenie było, musimy zrobić dla niego numer. No i, i, i bardzo, bardzo chyba fajnie wyszło, bo, bo, bo, bo, wiesz, to najczęściej się słyszy od ludzi, kurczę, ten numer, nie to taki, wiesz, nie wszyscy słuchają rzeźni, w sensie, mhm. wiesz, napierdzielania, nie? Mhm. Są ludzie, którzy, wiesz, posłuchać sobie melodyjnego, jakiegoś fajnego, skocznego numeru i wiesz, i ci ludzie mówią, o kurde, to fajne, nie, to jest okej, okay, nie? Mhm. Ja jestem zadowolony, ja chcę grać do, do, do wszystkich Wiesz, przyjdzie ktoś, kto Słodowsko pole, będzie mu się podobać Stary, się wygodnie Rozpierdzieli mi ci uszy Nie ma żadnego hmm. problemu yy, Ile czasu zajęło wam Skompletowanie materiału, który, który Znalazł się na The Sting? Kiedy, kiedy po prostu wiedzieliście, że to już jest ten moment Że dobra, skomponowane Możemy się przymierzyć do nagrywania gdy zrobiliśmy sześć numerów, tak, bo, początkowo było bo, bo to sześć, też jest następna rzecz. Które e, potrzebowaliśmy po prostu do pakietu promocyjnego. E, po prostu przyszedł ten moment, w którym zdecydowaliśmy, że skoro na tych koncertach, tak, ci ludzie do nas podchodzą. Czemu my was nie znamy? Mhm. Dlaczego nie ma płyty w sklepach? Kurczę, zajebiście, bo tak jest. Ja, wiesz, no sorry, to może jakaś tam, wiesz, to jakoś wychodzi jakoś chwalenie. mówię, jak jest, jak było. To stwierdziliśmy, kurczę, trzeba to zrobić już w końcu naprawdę zawodowo. Dzisiaj są czasy troszeczkę inne, już tego nie możesz tam nagrać na czym. Postanowiliśmy zrobić pakiet promocyjny i poszukać wytwórni. Czyli zrobiliśmy sześć numerów, zainwestowaliśmy własne pieniądze w bardzo dobrego producenta. Ja tu chylę czoła i wszyscy w zespole przed Tomaszem Z. Zaleskim, którego pewnie doskonale znacie ze studia Z, w końcu nominowany facet do Frederyka. I nie żałujemy tego wyboru, zrobił świetną robotę. Wiesz, co mnie zaskoczyło? Przychodzisz, facet cię nie zna, tak? Przychodzisz do niego pierwszy raz, już po rozmowach telefonicznych już jest ten termin ustalony, no i wiadomo, pytanie. Wcześniej powiedział, żeby przygotować coś takiego, jak mniej więcej byście chcieli brzmieć? Ja nie powiem, co żeśmy dali, daliśmy płytę. wiesz, gdzie indziej byś usłyszał, no ale to wiecie, tam są takie instrumenty, to te, tam, gitary za 20 tysięcy dolarów, to ja może nie da robię. rady. Ja tego nie zrobię, bo to tak. No, instrument bębny by musiał być za, za, za, za 100 tysięcy złotych. Wiesz, mógłbyś słyszeć różne takie mm -hmm. rzeczy, nie? Bo to, że muzycy mają zagrać, to, to jest normalna rzecz. Ale byś usłyszał, kurde, to wiesz, to nie przyszedłeś do Stanów Zjednoczonych do studia za 100 tysięcy baksów nie? Nie, nie ma problemu. Po prostu, no dobrze, postaramy się. To był koniec gatki. I naprawdę zrobił, nie oczywiście żadną kopię, ale zrobił tak, jak żeśmy chcieli i wytwórnie znaleźliśmy bardzo szybko. Zresztą zainteresowanie nie tylko z tej wytwórni bo Myśmy się w ogóle zdziwili, wiesz, bo my pamiętamy czasy, gdzie gdzieś się wysyłało, to wiesz, no pani, pani pewnie Jadzia zostawiła gdzieś, pan, pan Zbyszek nie przesłuchał, a tu jest zainteresowanie, gość nam mówi, którego pozdrawiamy, nasz dzisiejszy menadżer, ja inwestuję w resztę, nagrywać resztę tak. i tak dalej. Także ja myślę, że, że kawał dobrej roboty no nieskromnie powiem, że ze wszystkich stron pewnie, nie tylko z producenta, wiesz, no. mm -hmm. Czyli e, płyta powstała jako w dwóch odejśniach. Pierwsze, pierwsze sześć utworów to tak, jest właśnie tak. y, takim, nazwijmy to, przedprodukcyjnym demem, chociaż pewnie, czy tych sześciu utworach potem jeszcze kombinowaliście, czy one są na płycie w takiej wersji, jak nagraliście na tego promosa? M nie. Poprosiliśmy producenta, producenta, że ma nagrywać jak płytę, do wydania tych tak. numerów. Czyli tak, prostu... żeby nie było poprawek czyli... i żeby na niej się podpisał. Bo wiadomo, że producent Jasne. inaczej to traktuje, Jasne. jeżeli ma się podpisać. Jasne. Czyli pewnych nie... rzeczy nie przejdzie. Czyli nie, nie umiesz iść się nauczyć. Czyli nie demo przedprodukcyjnym, tylko po prostu promo, promo tak. Do, do, tak. do tego. I, I potem było drugie podejście, na którym dograliście cztery dodatkowe utwory, które tak. łącznie... Tak. Jaki, że tak powiem, czasokres dzieli te sesje? Te Czy... sesje? Tak. Eee, znowu te daty. Znowu te daty. Znowu te daty. Około 8 miesięcy. Tak. Nie wiem, czy jakiegoś przekłamania nie ma, ale około 8 miesięcy. 8 miesięcy. Z tym, że, że odbaliśmy no o to, że, że wiadomo, że ta produkcja, ten, wiesz, ten mix ma być podobny, a ma być podobny. Zmieniliśmy trochę, trochę instrument tam w, w, w, tam w ścieżkach, gdyż Mirek w międzyczasie nabył taką świetną gitarę japońską Greco z 1978 roku od takiego gościa, który w Polsce sprowadza do Polski dla, dla muzyków, bodajże nawet Lica od niego taką kupował. Gitara świetnie brzmi, no i wiesz, no nie użyj jak masz. Choć no. wcześniej nie miałeś. Ale, ale myślę, że takie, się skomponowało bardzo. się, nie ma mhm. różnicy. Sam jakbym jak ci powiedział po przesłaniu płyty, że możesz mi powiedzieć, które to są te cztery numery. <śmiech> myślę, że, przepraszam bardzo, myślę, że bardzo byś się musiał słuchać. Żeby się skojarzyć, że które są z y, późniejszej sesji, tak? O, no. Dobra. To gramy teraz ten numer, o którym wspomnieliście, że jest przebojem, tak? Ten, który był dla Tomka. Tak. No ten dobra. który był dla Tomka. Ty powiedziałeś, że jest przebojem. No nie, no, ludzie mówią, ja nie wiem, nie. No to lecimy. Przebojowy numer Mateo Kolon. Kolejny fragment z albumu Westing. Informacji formacji Mateo Kola, naszego dzisiejszego gościa. A ja przypomnę, że jeszcze przez pół godziny zbieram wasze zapisy na yy, pod, dwie podwójne wejściówki na 2 marca na The Tyrants of the European Tour Suffocation, Cattle Decapitation, i Convalescence. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, jakie filmy zostały zacytowane na płytach yy, Suffocation. Kto zna taką prawidłową odpowiedź, no to zgłasza się albo telefonicznie, yy, czyli 22 58, 33, 555, ale w momencie, kiedy, yy, że tak powiem, nie, nie nie, nie kiedy my rozmawiamy, tylko wtedy, kiedy leci utwór, albo przesyła maila na rzeźnia albo prywatną wiadomość na antyradiowym e, Facebooku. Dobrze, wracamy, e, wracamy do e, rozmowy. Wiemy już, jak, e, jak powstają e, utwory od strony e, muzycznej. Ty wspomniałeś, że e, pomysły, pomysły, że tak powiem, na warstwę słowną zaczynasz od e, portugalskiego, e, a potem jest jak? Czy piszesz sobie od razu, piszesz od razu po angielsku, czy najpierw piszesz po polsku i potem, że tak powiem, jest to przeszliw na, na angielski. Jak to wygląda? Najczęściej wpierw wymyślam tytuł. Mm -hmm. Kiedyś przeczytałem od któregoś tekściarza, że to jest bardzo do... chyba od Mogielnickiego, pana Mogielnickiego. Dobry tytuł, 50% sukcesu. Dobrze? Tak, tak. I, i ja, tak, ja, tak, ja tak zacząłem robić i, i, i to rzeczywiście jest łatwiej, bo depik na 100% tytuł był. dopik Świnia. No, no, wybaczcie, ale to chyba napiszę o politykach. Nie, no, mm -hmm. nie, nie będę pisał o zo. Nie, chyba świni nie ma w Co, no, wietnamskie wielkie świnki? Na no, no może są. No i, i, i, i wracając do, do twojego pytania, no zdecydowanie od razu piszę po angielsku, natomiast jestem pieprzonym leniem, wiesz, i mieszkałem w Anglii jakiś czas, Zawsze słuchałem jednak anglojęzycznej tej, więc jakoś się osłuchałem z tym językiem, ale dalej gramatyka, to wiesz, to trzeba siąść i się uczyć. Więc i tak to się u mnie kończy przed studiem, przed tym całokształt, wiesz, domknięciem, wizytem u anglisty i zrobieniem tego na blachę. Wbrew pozorom nie było za dużo poprawek przy tej płycie. Przyjęte half I było dużo. Nie było za dużo poprawek. Natomiast nie potrafiłbym pisać po polsku i potem to tłumaczyć. Nie, nie, nie potrafiłbym. Nie dałbym rady. Ja muszę od razu mieć przeliczone, wiesz, sylaby. Yy, yy, następna rzecz yy, co, do, co do tekstów. Nie jest to też tak, że wysyłam gościowi od angielskiego Rychu, pozdrawiam cię. Ty mi to popraw. On przychodzi do mnie. Ja mam piwo. O nie. I... Tak, tak, to, to, to, to polega i siedzimy nad tekstami i on musi wiedzieć, co ja miałem na myśli, tak? Mhm. Bo przecież ja mogę chcieć tak napisać. Tak, a nie inaczej. No, bo gdyby nauczyciel polskiego w Anglii, gdy, gdyby Anglik napisał, pamiętasz piosenkę Jesteście nabrani y, tila, w techno, rock and rock'n'rolla, coś tam, wszystko mhm. było w takich kali jeść, kali ten, tak? Ale on tak chciał. I teraz jakby to napisał Anglik, to co to zna, od nauczyciela z polskiego co usłyszy? Co, co, co piszesz? Wszystko tak Polacy nie mówią. Ale jak to skonsultujesz? Słuchaj, ja wiem. To mam na myśli i tak chcę. Bo tak pasuje. I tak też, tak też wygląda potem już ta korekta tekstu. Mhm. Słuchaj, tak chciałem, tak może być. On mi mówi, słuchaj, Angol by tak nie powiedział. Ale mówi, ale to mi się dobrze krzyczy, ale nie chcę tak. No, kurczę, no, dobra, no, w końcu, w końcu, w końcu, no, to artysta ma prawo napisać co chce. No licencja poetyka, nie? Tak, ale musi mieć, ja uważam, że musi mieć świadomość. Dlatego ja bym sobie nigdy nie pozwolił e, na, wiesz, wypuszczenie tego bez, bez konsultacji. Mhm. A miałeś taki, e, miałeś taki utwór, nad którym się, że tak powiem, biedziłeś, podchodziłeś jak, jak, jak dojeża, że, że, że ci się nie kleiło, że. Nie dobra, chyba to odpuszczenie, to nie, nie, nie zaśpiewam tego. Nie, nie dokończę tego. Było coś takiego, czy, czy jednak nie, nie było takiej opor, oporu materii? Z numerów, które tutaj mamy, tak? Szybko spojrzę, przelecę, przelecę sobie tu po płycie. Hmm. Wiesz co? Nie. Myślę, że nie było. Nie, nie było. No 21 najłatwiej napisałem w momencik We don't forget, pomagała mi koleżanka. Bardzo jej za to dziękuję. Zresztą na płycie, na płycie jest napisane, że pomagała. A tak to jakoś poleciało. No i y, in the name of Gato, Mirek szablon napisał, potem razem, żeśmy troszeczkę sobie tam pozmieniali, e, one day no more, Mirek w całości napisał, e, resztą, resztą chyba ja jestem autorem. Aha, ra, współpracowaliśmy przy Addiction Society też, ale nie, wiesz, y, jasna sprawa, jak chcesz na siłę napisać, to nie napiszesz. Mhm jest taki moment, że coś ci do głowy wpadnie, tak? Coś ci do głowy wpadnie, napiszesz w 15 minut dwa, a przez cztery miesiące nie napiszesz. A masz tak, że na przykład wpadnie ci właśnie, nie wiem, yy, jedziesz sobie gdzieś, nie wiem, samochodem, nie wiem, yy, gdzieś tam jesteś, wpada ci fraza, zapisujesz sobie, nie wiem, gdzieś w telefonie, tak, tak, tak, tak, żeby tak, potem... Ale tak, tak, no bez tego by, wiesz, jak, yy, jeżeli jestem, yy, że tak powiem, mogę sobie to zapisać szybciutko, to to zapisuję. Jak jestem, że nie mogę, to tak jak mówisz, biorę telefon i szybciutko znowu no, zapisuję, ale w telefonie. Na szybciej, gdziekolwiek, żeby to było, żeby to zostało, żeby mi nie uciekło. Jak wiem, że to jest napra naprawdę super, nie? A na przykład, nie wiem, jak masz pomysł na, na linii melodycznej, to nie, odpalasz dyktafon w smartfonie i sobie lalalalalalalala, Eee, takie rybki sobie robisz na przykład, żeby, żeby, żeby wiesz. No robię, wiesz, ee, robię takie rzeczy, muszę robić takie rzeczy. Mało tego, no jakby mi dubsko skopał, gdybym takich rzeczy nie robił. A on co ja mam to w kontrakcie, no wiesz, on mi przesyła, nagrywa sobie za pomocą Audio City, tak się Audacity, ten, Audacity. Ten, ten, ten program Audio City, ten program nagrywa tam mi jakieś gitary, podkłady i tak dalej, no i wejść Masz tu karaoke, baw się. Ćwicz, masz tu karaoke, baw się. No i rzeczywiście, no, choć, choć nie ukrywam, że, że, ten, że najlepiej jest jednak ten feeling na próbie, wiesz, kiedy... Wiesz, to też jest specyficzna muzyka, tak? Mm -hmm. Tu tak nucić nie za bardzo, Tu trzeba tą przeponę otworzyć, nie? No, wiesz, mogą się to... ludzie głupio w, w autobusie słończyć, <śmiech> tak? mogą, mogą <śmiech> się w sklepie. <śmiech> no, no do dokładnie, <śmiech> mogą się głupio poczuć, no ale no rzeczywiście, no wiesz, no... Y nie jest to łatwo, nie jest to łatwo, ale czasami jest tak, że przyjdzie od razu szybko, spoko, jest zamknięty temat, a czasami poszukujesz. Poszukujesz. Wspomniałeś, że jak zrobiliście To, to sześcioutworowe promo To yy, zgłosił się do was yy, Zgłosił do was Jacek yy, Adamczyk i zaproponował Że wchodzi w ten yy, w, yy, w ten materiał, ale wspomniałeś, że Jacek nie był Jedyną osobą, która, która, która się zainteresowała tym materiałem yy, Że tak powiem yy, Jakiego miał Asa w rękawie, że zdecydowaliście się, zdecydowaliście się yy, Na podjęcie współpracy Z nim i z jego wytwórnią No ja myślę, że Myśmy chyba ostatnio na ten temat mówili. Wieś, mm. no, ja myślę, że to były dwa asy. Przede wszystkim przede, nie jeden, tylko dwa. Pierwsza rzecz to jest taka, że przede wszystkim facet do nas zadzwonił na drugi dzień. Po otrzymaniu materiału. Tak. To nie było. To nie było, że wiesz, no, może odzwonimy, że coś. Biorę was i tyle. Wiesz, pewnych, pewnych rzeczy, które słyszałem, nie będę mówił, bo to by, było się, to by było, wiesz, jak chwalipięctwo. Było naprawdę bardzo ok. Tym nas ujął zaproponował, że resztę, resztę wszystko sfinansuje. Do, dzisiaj się ze wszystkiego wywiązał. Mieliśmy wątpliwości, bo trochę to trwało wszystko, tak? Się wywiązał. A drugi a z rękawa to jest taki, że jest mniejszą wytwórnią i jesteśmy jego, on to nazywa tak sztandarowym produktem, tak? Priorytetem. Dba o nas, zainwestował. Przecież tak naprawdę on nie wziął nas dlatego, że moja gęba mu się podoba. Jacek jest heteroseksualny. Z tego co wiem, tylko dlatego, żeby raz, żeby wypromować a dwa, żeby też zarobić. No przecież jest businessmanem, właścicielem wytwórni, no nie czarujmy się. Nie, no oczywiście, wiadomo, że działalność wytwórni to nie jest, to to nie, jest, to nie są instytucje charytatywne, ale mówię, to też, też teraz z tego, co powiedziałeś, to też, że tak powiem, dosyć rzadkie podejście, no bo dzisiaj tak naprawdę wytwórnia oczekuje tego, czy też, no tak to się mniej więcej odbywa w większości przypadków, że przychodzi do wytwórni z gotowym materiałem i wytwórnia daje swoje, daje swoje logo, daje swoją sieć dystrybucyjną i da, daje promocję tak dostaje gotowy produkt do wydania. Tak, tak, tak. Tylko, że powiedziałeś ostatnie słowo klucz. Mm. Ja bym się kłócił, czy ona daje promocję. No tak to powinno wyglądać. Tak no. to, to powinno powinien. wyglądać. Wiesz, jeżeli jesteś pobocznym produktem, czyli w fabryce Trampek, jesteś sznurówką i przy okazji są sprzedawane sznurówki, to wiesz, <śmiech> na billboardach nie będzie reklamy sznurówek, tylko będą reklamy Trampek. Mm. I między innymi dlatego spodobało nam się opcja z mniejszym wytwórnią, bo człowiek dba, przecież on jeździ. Tak? Jesteśmy tutaj dzięki niemu, tak? To on z tobą rozmawiał, dzwonił, e, stara się promować zespół na ile może. Nie jest miliarderem, wiesz, nie byłoby wtedy problemów. Wszystko się, kurczę, zapłaci. Nie czarujmy się, taki jest świat. Dba i traktujecie, traktuje fair. Wiesz, nie ma takiej rzeczy, że e, czasami się przez jakiś, czas, przez jakiś czas, czasami przez jakiś czas masło maślane nie odzywa, ale po prostu swoje tam zawsze działa. Pokazuje się, że działa. Nie, nie jest tak, wie, że, że co, co chwilę dzwoni i, i, i wiesz, nie? A my czasami mówimy: no, kurde, może tego, może już nas olał. Czy, szczególnie jak jeszcze płyty nie było, nie? Mhm. Teraz już wiemy, że nas nie olał. Pewnie ma jakieś wady, wszyscy mają. Ale my ich mamy też pełno. Tak? Jeszcze raz powtarzam, po prostu fajnie jest to, że jesteś u gościa doceniany. To jest bardzo ważna, naprawdę naprawdę bardzo ważna rzecz. No co, będą w wielkiej wytwórni, tak? Wiadomo, jakie są u nas warunki. Za, zapłacimy za wszystko. Oni dają swoje logo. Ja nie mówię, żebym nie wydał, tak? Mhm. Ale dają swoje logo. I teraz jest pytanie, jak oni się potraktują. Ja nie mówię, że wszystkich traktują się, Ale może będziesz tym właśnie zapchać dziurą. Pojawisz się na półkach w Empiku i co? I nic. Tutaj jednak się coś dzieje. Coś się dzieje. Tu, tu radio, tu tam, tu jakieś festiwale coraz więcej ludzi słyszę. Sam to widzę, tak? Mm. Sam to widzę, sam to słyszę. Ja myślę, że jeszcze jest, że jeszcze jest, jest, że jeszcze jest trzeci jaz w rękawie, w, rękawie, w rękawie tutaj Jacka. No, Jacek, Jacek jest człowiekiem, który siedzi w tej muzyce od lat przecież. No tak, no zapomniałem. <śmiech> <śmiech> zapomniałem. No właśnie, jest, jest człowiekiem, który no, no, no wiesz, jest jeszcze, prawo... za, jeszcze za starego jeszcze za starego systemu tam, gdzie się dało, to, się, to wciskał się tam yy, z tą muzyką. No, wiesz, wszyscy go znają. Jak gdzieś jeździmy, no to wiesz, to mi się to też jak z jakimś papieżą. Gdzieś tam wejdzie, to z tymi już piątkę przybija. Każdy go kurcze znanie. Ja sobie zadałem też trud, żeby człowieka dzisiaj są takie czasy. Już... Zdyserszerzyć, tak? tak zadałem, taki, zadałem taki trud. i... Kim jest i... mój boss? Kim, kim, jest jest mój wydawca. kim jest mój boss i wydawca, czy nawet jeszcze nie był, no, no wiesz, jeżeli z kim człowiek, papier, tak? jeżeli człowiek tak ma prawa do nazwy tak mm -hmm. słonnego festiwalu jak Metalmania, jest jednym z autorów, no to, no, no to o czymś to świadczy, kiedy to było, kiedy to się zaczęło, tak? Yy, no i tyle, no. Jesteśmy, wiesz, jest, jesteś, jest, jesteśmy, zado jesteśmy zadowoleni. Oczywiście Jackus zawsze może być lepiej, zawsze może być lepiej. Ale, ale na dzień dzisiejszy jest lepiej. Jacek okay. już był pączkiem, już pływał w maśle. <głos> tak, tak, tak, tak, tak, może być lepiej. Oczywiście. Trzeba Daj dążyć tyle. do doskonałości. Przecież. No, oczywiście, wiadomo. No, no trzeba dążyć, ja dążę. jestem daleko. <głos> Dobra, Wszystko, co proponujecie żeby... teraz na podsumowanie tego wątku? Numerek. podsumowanie tego wątku. Tak jest. No, może, może, może zróbmy, tak, jak to ma być. Najczęściej nim rozpoczynamy koncerty, tym numerem 9 Society. Czyli jeden z numerów, który był.. który ma współautorstwo, tak? Tak wspomniałeś, że tutaj. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Dobra, to lecimy. To był kolejny fragment z e, albumu Westing, czyli Żądło Właśnie o to jeszcze e, nie zapytałem. E, czy to, że tak powiem, jakieś e, skojarzenie z filmem e, Rządło tu można snuć do tytułu waszej płyty, czy po prostu tylko taka zbieżność? E, jest to zbieżność. Rządło chodziło o to, że chcieliśmy tak ukuć ludzi muzycznie, i wbić szpilę e, w tekstach tam parę szpil jest wbitek na przykład w Depik tak czyli mm -hmm. urządlić fajnie tak. się nazywa A w szpile też biliście szpile bo dostał łomot. <śled> wiesz co Kurczę... No co ci mam powiedzieć, że no tak, że chciałbym wyjdę tutaj i mnie spotka, nie? Nie, już nie będę taki mądry. Nie, zastanowi się i następnym razem wyjdzie na ring w towarzystwie waszego utworu. O, to by było ok, to by było okej. W Stanach tak jest przecież, nie, że wrestlerzy, bokserzy czy coś wychodzą, przy wiesz, przy ciężkich metalowych czy rokowych kawałkach na ring, nie? tak. Ale u nas się też czasami zdarza. Zdarza się, ale to u nas bardziej chyba ten hip-hop, prawda? czy tam ten MMA, ten zawodnicy bardziej przy... No, no, może, tak. no. Może, ta, może, jedyny, może tak. Jedyny wyjątek to, że tak powiem, był ten Pudzian, nie? Który tam z bratem założył zespół i to się zaczęli jak to się jak mówi ciupać, tak? Coś ala rokowego no, ja nigdy nie słyszałem, wiesz, nigdy nie słyszałem. No, tak nie, nie muszę pragnąć, nie, nie muszę. Nie. No. Chyba, że się a, a, ale, ale, Chyba, że ale... jesteś muzycznym odkrywcą, to tak. Wiesz co, bo wątek mi jeszcze jakbyś mi nie uciekło, nie uciekło ci pytania, bo coś chciałem na ten temat jeszcze powiedzieć. No, nie, zapytałem się, czy, czy ten, czy tytuł yy, chodziło o tytuł. Aha. Powiedziałeś, że, że ten, że urządliście, że tak powiem tak? no. Chciałem powiedzieć, że, że taka cieka takie ciekawostkę, niezwiązaną, zapytałeś o film Rządło, e, to jest wina naszego tłumacza, że ten film się nazywa Rządło, bo w tym filmie nie chodzi o rządło, po prostu w slangu amerykańskim E, sting to także przekręt. No tak, wałek. I o, to, o to chodziło. Nasz, no. nasz tu, dystrybutor tłumacz się nie popisał. To wiesz, no. e, reality no. bytes, czyli orbitowanie bez cukru, prawda, kolejne doskonałe tłumaczenie, to no. można by się wiesz, można by się godzinami przeżłużać na najbardziej nie, nie, nie no, no, <laughs> to, to, najbardziej nietrafione nie tłumaczenia. No ale to wiesz, to, to, to, ale to jest też wspomniana, wiesz, jakby wolność interpretacji, tak? Licencja poetyka, że jemu się jemu właśnie z kontekstu wynikało, że to będzie orbitowanie bez cukru, prawda? I to wcale nie jest lokowanie produktu Guma orbit, nie? Bo wtedy, bo wtedy jeszcze mało kto w Polsce słyszał o orbi, te, to, no, Do tej Może masz pole z burakami cukrowymi. O, nie, no, karmi świniaki wysłodkami. Wodzu, wodzu, są, co owoc, tenogolsy ale się ja, to ja przepraszam. Na tej zasadzie, prawda? Yy, yy, Okej. Okay. Yy, Ukłucie się, że tak powiem, udało, sądząc po, po, po reakcjach, które spłynęły, po recenzjach, bo płyta, mówiłeś, ma już parę miesięcy, prawda, jest, tak, na, jest, tak, jest tak, na rynku, tak, tak. zdążyliście się zapewne zapoznać z tym, nie wiem, czy, czy co Jacek wam przekazał, czy to sami wygooglaliście sobie w internecie, czy przeczytaliście w prasie drukowanej, czyli co, Trafi, trafiło to rządu tam, gdzie miało trafić? Reakcję wywołało odpowiednią, alergiczną? Wiesz co, no... Był wstrząs. Był, był szans, no, jeżeli, analfilaktyczne, jeżeli, tak? Czyli prostą dupę, jeżeli jakiś, wiesz, jakiś, no, po prostu jeden z portali znanych pisze, że takie zespoły są dobronarodowe i winny być ochroniane, no to siadasz na dupie troszeczkę, tak, w domu i cieszysz się. No, nie czarujmy się. My, my Cześć, te... to, to nie widzę tu ten literki pl, ten R i tutaj PL. No, dobronarodowe, to już to od razu, wiesz, tu, do urzędu patentowego. No, a... Ch chroniona, nazwa, nie, chroni, chroni, chroniona nazwa pochodzenia, to nie, to nie. Chroniony obszar pochodzenia i chroniona nazwa. Od razu. produkt no, regionalny. To, wiesz, jak to jest. Może, mogą zespoły mówić, że tam, wiesz, tam te recenzje mają gdzieś, a tak naprawdę je czytamy tym bardziej w naszym, to jest jakby tak, taki ogólnopolski debiut, tak? to wiadomo, że czytasz, jak na to zareagują, przecież Cię nie znają, nie? Mm -hmm. Nie możesz liczyć na to, że z nimi się kiedyś piwane piłeś i fajnie było na jakimś gdzieś koncertu i, i na koncercie i powiedzą, napiszą do świętego spokoju, bo Cię znajdą, przecież trzeba potem się jakoś z Tobą znowu spotkać, nie? Mm -hmm. Wiesz o tym, że będzie jazda bez trzymanki i czytasz takie coś, jesteś zadowolony. Natomiast nie wolno popaść w żaden samozachwyt, bo jeszcze wiele pracy, wiele mm -hmm. pracy. Muzyk ma być codziennie lepszy od wczorajszego siebie. Nawet jak jest wczorajszy, to ma następnego nie być lepsze. Od... No, najczęściej, najczęściej jest wczorajszy. No, to jest, to jest, wiesz, to, to jest właśnie ten nie, nie, nieodłączny, nieodłączny aspekt rock'n'rolla. Wspomniałeś tutaj, wspomniałeś tutaj, że tak powiem, półsłówkiem pół o koncertach. Jakbyś ocenił wasze doświadczenie koncertowe? Czy jesteście zespołem mocno doświadczonym koncertowo, czy jesteście zespołem, który, że tak powiem, cały czas ma tych głódko i uważa, że, że zagrał ich, zagrał ich ja za mało. Ja uważam, że za mało. Wiesz? E... Ja e... też tak uważam. Zawsze na... granie koncertów to jest ogromna radocha. Jest to coś wspaniałego. Tym bardziej, jak widzimy, że ludzie się bawią, że im się podoba. Wiesz, no wiesz, teraz na, na, na Węgrzech, żeśmy grali, no to wychodzisz, y... pełny klub. Mhm. wszyscy na ciebie czekają, mimo że jesteś tam pierwszy jest autentycznie wszyscy, są zdjęcia przecież pełna sala jest, tak e, śpiewają z tobą numery wnoszą polską flagę, tak e, reakcja, no wtedy, wtedy czujesz się spełniony, przecież robisz to do ludzi, tak? nie robisz tego do siebie mhm. tak jak mówi, tak jak mhm. rozmawialiśmy tutaj poza anteną, no często, często muzycy nie słuchają nawet nie? choć ja akurat przyznaję się, że tej płyty sobie słucham no, także my, myślę, że jeszcze oby te najlepsze, najlepsze sprawy przed nami. Je, wiesz Jest progres, to jest ważne. Ma być progres. Mhm. Jest progres, jest tego coraz więcej. Nie czarujmy się grać dobre koncerty. Musisz być wypromowany. Ludzie muszą wiedzieć na co przychodzą. No, nie będą za, za darmo płacić. wiesz Z drugiej strony grać koncerty E, za pięć zł gdzie, gdzie, gdzie tak naprawdę nie pozwoli ci to nawet na zapewnienie dobrego nagłośnienia, to jest bez sensu. Wolę grać rzadziej, porządne koncerty z dobrym nagłośnieniem, to w końcu jest muzyka metalowa, mm -hmm. niż, wiesz, dać plamę, nie? Mm -hmm. Także tak, także oby to, to się rozwijało i, i tego ten głód grania jest, no, no, no ja nie wiem, skąd się to bierze, no ale my tyle lat już, wiesz, troszkę, kurde, wszyscy lat mamy, nie? Nie rzuciliśmy tego wszystkiego w kąt, nie zawsze było różowo, teraz jest fajnie, ale... Opie, były czasy, że naprawdę nie było różowo, tak? Przeżyliśmy. Co byście, że tak powiem, podkreślili w tym swoim koncertowym CV? Jakie koncerty warto, warto pamiętać, te, które wam, albo te, które wam zapadły w pamięć, te, które zagraliście? Co to było? No wiesz, na pewno, ostat... no, na pewno ostatnie, na ostatnie zawsze zapadają. ostatnie <laughs> dwa na Węgrzech nie spodziewaliśmy się, że tak będzie. Super na pewno jako laureaci na festiwalu Rok bez igły na polach marsowych. Co akurat ja nie lubię na dworze grać, wolę klubowe koncerty. A na pewno koncerty w Mikołowskim Fraktalu, gdzie wiesz przy okazji i, i przyjaciół spotka, że jest jest naprawdę fajna tak, atmosfera. Pozdrawiamy klub Fraktal. Pozdrawiamy, pozdrawiamy klub Fraktal. No i generalnie... Co tu jeszcze bym wymienić? Dużo tych klubów, jednak ja mimo wszystko przez ten cały ten czas... Tych klubów, jak tak patrzymy na te miasta, to mm. trochę tych klubów się jednak zaliczyło, nie? Mm -hmm. Fajne koncerty były z Acid Drinkers, kiedyś myśmy bardzo często ich supportowali w starszych czasach. Jeszcze mieli wtedy innego menadżera, on chyba niedawno zmarł, Joda, mm -hmm. tak? tak. Y -y -y ja wysłałem, pamiętam, płytę do, do Jody i Joda do mnie za to, że była fajna rzecz, Joda zadzwonił, będziecie, jak tego to będziecie supportować, fajnie, to fajna rzecz, nie? I z Asinami bardzo fajnie się grało, wiesz, masz zapewnioną też tą publikę, tak? Mhm. E, to jest bardzo ważne. E, wiesz, była to trema, bo ter, teraz już żeśmy się do tego wszystkiego przyzwalczyli. Szczególnie dla mnie to była trema. Wiesz, Mirek, Burek, Marek Kamiński, perkusista, stary wyjadacze, wiesz, w nekrofobii tak. kapeli grali, to, to, wiesz, dla nich to nie jest żadna trema, nie? Mhm. Oni e, już traktują jako kumpli muzyków takich ludzi, tak? A ja wtedy, wiesz, 10 lat temu, tak? wiesz, widzisz kurde Tytusa, który wychodzi, a tu mu tak bardzo w porządku się zało takim nagłośnicie. tu, tu, tu tego panowie by lepiej było, może było tu podkręcić coś tam bardzo fajnie i gość towo normalnie gada, wiesz, i nagle poznajesz idola i staje się twoim znajomym jakimś tam, tak, to, to, to wiesz, jest to, jest to trema, nie? Mhm. No i dziś to też już troszeczkę inaczej traktuje. Ale tak jak mówię, no, no, no je, zawsze to pamiętasz. Mhm. Te koncerty węgierskie, o których wspomniałeś z zespołem Moby Dick, to y, oczywiście też efekt y, działalności Jacka, tak? Tak, efekt działalności Jacka. Y, wiesz, y, jako, że to jest węgiersko-języczny mhm. zespół, to, to, to nie wszyscy słuchacze w Polsce, nie na pewno niedużo słuchaczy go, wiesz, e, że tak powiem, kojarzy. No bo grasz po węgiersku, to jesteś zamknięty w tym stricte tam węgierskim rynku, tak? Mm -hmm. Natomiast zespół jest świetny, jest wielką, wielką, wiesz, gwiazdą. To jest tak, jakbyś w Polsce grał z TSA na przykład, tak? Mm -hmm. e, ludzi, y, sami żeśmy widzieli, pełno na nich, choć bilety nie tanie, mm -hmm. bo, bo, bo, bo dosyć jak na klubowe drogę. Przeliczając te forinty i od nich zarobki, pytaliśmy się, Także, także naprawdę fajnie było do tego kapela e, traktująca cię jak gościa, tak. zero zazierania nosa jakiegoś, wieżak. No, no bardzo fajnie, bardzo fajnie, no, ale efekty, tak jak mówisz, działania Jacka, no wiesz, ja tam, co ja bym tam na Węgrach mógł załatwić lecz o sobie, zamówić i to nie wiem, czy bym zamówił, <śmiech> musiałbym pokazać no tym na zdjęciu. <śmiech> Dobra, to teraz na, na początek ostatniej yy, godziny ja proponuję yy, utwór, który, z którego, że tak powiem, zrozumieniem tytułu yy, chyba nie powinno być yy, problemu. To jest dziewiątka. Mater to jest utwór, który pochodzi z, remasterowanego, z remasterowanej płyty z roku 1990. Ugas Kutia, ta płyta się nazywa, a utwór się nazywa Metalopolisz. Mobilików. więc no myślę, że chyba ten, to najpierw kukułeczka a potem metalopolisz yy, mobilików to będzie taki wątek węgierski yy, taka przyprawa yy, papryka będzie taka właśnie ostra tutaj w tej naszej rozmowie z Mateo Kolon antyradio. Rzeźnia w antyradio. Muzyczne bezbożeństwo do drugiej w nocy celebruje Anselmo Antyradio!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 Polis, czyli Metallopolis e, Moby Dick, to jest, płyta, to jest nagranie pochodzące z płyty z roku 1990. Lugia Skutia, to była pierwsza płyta właśnie e, Mobilików, ona tutaj e, w wersji zremasterowanej e, jest na tej płycie, którą której panowie z Mateo Colon e, przynieśli. Jest to zespół, e, u, z którym e, grali tutaj właśnie całkiem niedawno e, na Węgrzech. Czy teraz Mobilik e, przyjeżdża, e, przyjedzie z rewizytą tutaj do nas, do Polski? Wiesz co, jak znam Jacka, nie znamy to na właśnie. pewno jakieś takie plany są i skoro przyjeżdża teraz Hungarika, to prędzej czy później, jak sobie mniemam, przyjedzie mobilik. Natomiast informacji takich stricto no, no, no, no nie mamy, nie? Nie znamy szczegółów. Nie to znamy szczegółów. Natomiast, o właśnie Bo tutaj wspomniałeście, że przyjeżdża Hungarika i to będą koncerty Które wy zagracie z Hungariką, tak? Znaczy my zagramy z nimi W jednym mieście, bo będą trzy nie? Tak, trzy koncerty hmm... My zagramy w Krakowie, w klubie Rotunda Z nimi e, Natomiast jeszcze będą oni grali W Katowicach i we Wrocławiu, Wrocławiu. To jest na początku. A kwietnia. jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o wasze, wasze, że tak powiem, koncerty, to coś się w najbliższym, w najbliższym czasie szykuje? No, rodzi się co chwilę coś. Mhm. Co chwila coś się rodzi. Szykuję się z tą hungariką koncert. Moje obowiązki służbowe nie wiem, czy mi pozwolą zagrać teraz w sobotę koncert. Także do ostatniego mhm. momentu będziemy się zastanawiać, czy zagramy z alkoholiką. Kurczę, wiesz co? To już nawet nie pamiętam, w którym mieście teraz zapomniałem. Chyba no bo jestem przygotowany, chyba w Tychach, jestem przygotowany, że jednak mnie nie będzie i go nie zagramy. Mhm. Ale... Czasami tak jest, choć to rzadka sytuacja. Natomiast non-stop się coś pojawia. No, pojawi... Na pewno będzie festiwal w Budapeszcie. Będziemy zaproszeni. Na pewno, wiesz, na pewno to człowiek dopiero jak jest może powiedzieć. Ale, ale takie są plany. Generalnie stara się menadżer wiesz, festiwale w Polsce, festiwale zagraniczne, w tym kierunku działać, gdzie jest najwięcej odbiorców, którzy mogą cię posłuchać, zobaczyć, tak? tak cały czas mówimy o, o tak naprawdę o debiucie, tak? Mhm. Więc, więc nie możesz liczyć na to, że gość, tylko dlatego, że mu się, kurczę, kolor okładki spodoba, tak? Mhm. Y będzie przychodził na twoje koncerty. Musi być zespół wypromowany, dlatego festiwale z innymi, z, z jakimiś tam gwiazdami, Yy, Wiem, idę... że będzie nas dużo też na zlotach motocyklowych. Na zl tak, tak. Wieś, A sami jeździcie? Proszę? Sami jeździcie na motor Na motocyklu. ja nie mam serca do tych maszyn. <laughs> Wolę cztery. no Kółka. ja jestem 12, czekaj, 12, nie więcej, już więcej, gdzie 12, czas leci. Jestem 18 lat po ciężkim wypadku. Yy, Motocyklowy. Motocyklowym? Motocyklowym wiesz. Yy, jako, że nie należę do ludzi spokojnie jeżdżących, kurczę na niczym, no to przekalkulowałem to i wiesz, ja na ścigaczach jeździłem. Mhm. Co dziwne, wiesz, jakiś tam metalowiec i tak dalej, pe pewnie nie mieć jakiegoś heralia czy coś, nie zawsze się podobało ścigacze, szybko jeździć. I doszedłem do wniosku, że to było takie ostrzeżenie, bo, bo jak kupię to prawdopodobieństwo mojego wcześniejszego zejścia na pewno wzrośnie o 50%. Wiesz, nie czarujmy się, kupujesz szybką maszynę, i obiecujesz sobie, że będziesz na niej wolno jeździł, to to jest okłamywanie samego siebie. I, i, i tak zdecydowałem. Mam dla kogo żyć. Mam córkę, którą bardzo kocham. Jest zespół, są ludzi, który, znajomi, których kurczę bardzo lubię. Mam dla kogo żyć, są rodzice. I tyle. Dam sobie spokój. Mhm. A czy udało wam się, poza tym wątkiem węgierskim, czy udało wam się z Mateo Kolorem pograć gdzieś za granicą przez te lata, jak jak jak, jak, jak jak jak działacie? Graliśmy tam gdzieś za granicą? Do tej pory jeszcze, nie? Nie? No ostatni pierwszy raz teraz na Węgrzech, tak? Tak. Tak, tak. dokładnie. Nie, nie, nie, nie, wiesz co, no nie wiesz, co z wiesz co, to... Nawet, żeśmy o tym nie myśleli, wiesz, to trzeba jednak, e, jednak nagrywać, tak jak teraz żeśmy to zrobili i można, do, y, jakby to powiedzieć, mieć z czym do ludzi wejść, tak? No i menadżera, I, nie? Ktoś, no ktoś, i, no ktoś wiesz, to musi ogarniać. No, no. ktoś to ogarniać, nie? Mhm. Czy jednak, jednak po prostu, jeżeli ktoś zdejmie z Waszych barków ten, tą, tą, tą całą działalność, tak powiem, lo, logistyczno menadżerską no to, to jest jednak bardziej komfortowa sytuacja dla, dla Was, prawda? Bo możecie się skupić, skupić na tym, co najważniejsze, czyli pracować sobie na, na, nad utworami nowymi, prawda? Tutaj sobie, nie wiem... Yy jakoś tam, nie, ogrywać się w zespole, prawda? różne, różne tam jakieś pomysły, yy, po, pomysły ty, yy, trenować, a nie po prostu, że tak, no dobra, to w tym tygodniu zagramy, jeszcze spróbujesz, bo trzeba będzie jeszcze parę koncertów ogarnąć, tak? Albo trzeba będzie wysłać jeszcze tutaj yy, 50 płyt, bo sprzedaliśmy właśnie, tak? Nie możesz się skoncentrować stricto na to na, na to, na czym się najlepiej znasz. Na swoje robocie. Na, na swojej robocie. No i częściej się możesz napić, nie? <głosy> no, podstawa oczywiście. Dobre, zwłaszcza w przypadku wokalistów. Dobrze nawilżone gardło to podstawa. prawda? No ba. Nie można na, na suchych słuchy, na strunach śpiewać, bo... Bo to niedobrze. nie niedobrze. To się można okaleczyć. No właśnie, o, dokładnie. Dobrze, to teraz y, zespół właśnie ten, z, z którym... Y, to będzie kwiecień, tak? Ten koncert z Hungaryką? Tak, z Hungaryką. Z Hungaryką. Y, to, to, to, to, to, wiesz, to, to jest taki... Węgier, węgierski sabaton, co mówiliśmy poza ja, Tak, ja węgierski sabaton. Płyta mają, o, wiesz... Płyta mają po, z polskim tytułem, przybądź wolności, prawda? Bo oni na tej płycie śpiewają... Po po Polsce, no po wie, że wiesz, coś to znaczy, jeżeli wokalista zadaje sobie trud wie, akurat mówiący w tym języku, czyli dla niego nauczenie się polskiego to naprawdę też ciężka tak jak dla z węgierskiego. <coughs> Działa to w obie strony, nie? Tak, dokładnie, dokładnie. I, I to znaczy, że wiesz, zależy im na tym, na tej, na tej promocji w Polsce. No, nie ma siły do tego gości z Polski zaproszonych na płytę. I tyle... Wszystko. No ja myślę, że e, utwór, który teraz zagramy, to y, jest utwór, który, który wszystkim powinien być doskonale znany, bo jest to utwór będący ilustracją słynnego przysłowia. Polak-Węgier, dwa bratanki. Lągior modior, borat, Coś tak. <śmiech> tak, to się tak to się zaczyna. <śmiech> tak zaraz, to się zaraz, zaraz usłyszymy bo <śmiech> bońko, a w tej utworze e, referenie jest e, dwujęzyczny. Polak, Węgier, Dwa Bratanki to właśnie była formacja Hungarika z albumu z albumu Przybądź Wolności i tutaj Hungarika na trzech koncertach w kwietniu I na jeden z tych koncertów właśnie nasi dzisiejsi goście, czyli formacja Mateo Kolon wystąpią. Zapytałem Was o, o, o, o koncerty zagraniczne, no, ale w sumie, w sumie powinienem tak zapytać najpierw, czy znaczy, nie, co mnie teraz powinienem zapytać o rzecz, która się z tymi zagranicznymi koncertami yy, wiąże, no bo tak yy, wiadomo, że nie ma sensu grać koncertów za granicą, jeżeli yy, no materiał nie jest oficjalnie dostępny yy, tam, czy, czy, czy, czy wobec tego yy, Jacek i jego wytwórnia czynią jakieś kroki, żeby was yy, wypchnąć tam, że tak powiem, za, za, za Odrę, yy, za Bałtyk. Za mniejsze i większe wody. Tak, za większe i mniejsze pieniędzy, nie? Czy jak to tam się... To już nie wnikam no to taki... Tak, tak, no. Mogę uchylić rąbka no, tajemnicy. No, płyta pojawi się w Europie i na świecie. Ja dalej będę mówił zawsze prawdopodobnie, jak zobaczę na półkach. Tak? No, od kwietnia wydawcą jest brytyjski DAT Production i będzie sukcesywnie w różnych krajach Anglii. E, najpierw z tego co wiemy, ale szczególnie znamy, ale prawdopodobnie na początek Wielkiej Brytanii i, i granie w Wielkiej Brytanii I planowane jest na, na jesień w związku z tym wydewnictwem brytyjskim. Płyta nie wiemy, czy wyjdzie z tą samą okładką taka ciekawostka. Nie e... wiem czy, czy też program wersji eksportowej będzie się różnił? będzie jakiś, nie wiem, bonus czy, czy coś tam? No, może. może Możliwe będzie, że będzie jeszcze odegrany teledysk może, może wrzucimy tam, wiesz, jako... i tak każdy sobie może na YouTube, ale to jest zawsze jakiś tam fajny bonus, yy, jeżeli dorzuci się na przykład tam dwa teledyski, których już nie będzie musiał sobie szpelać, tak? Mm -hmm. Będzie tam miał na płytę dorzuconą. Yy, natomiast nie planujemy żadnego dogrywania do płyty Destiny, nie chcemy tego robić. Yy, zresztą yy, nie Pod, doszły nas coś... suchy, żeby ktokolwiek chciał cokolwiek dogrywać. Yy, podobno, podobno badania wychodzą tak na świecie, że, że 10 numerów to jest najlepiej na płycie. Tak podobno wychodzą, tak słyszałem. <śmiech> ale, ale tak jak mówię, no może wyjdzie inna okładka, może, może po prostu wyjdzie czarna okładka, tylko z tytułem płyty. Jak czarne albo metaliki. No można, można tak powiedzieć, ale to, to są kwestie już licencyjne yy, do gadania umowy. Wiesz, my już nie jesteśmy właścicielem materiału, tylko nasza wytwórnia więc z nami może Żeby być. Tylko... zrobiliście. Tak. My może... Z nami może być jakiś aneks do umowy, natomiast licencje i zawarte tam jakieś, jakieś obwarowania kontraktowe, to już negocjuje Jacek, nie znamy szczegółów. Oczywiście on nas potem poinformuje o tym i, i tak dalej, ale niech działa, niech działa. No wiesz, dla, dla zespołu, który jeszcze niedawno nie myślał o płycie, za chwilę kurczę pojawiła się płyta, za chwilę jest w sklepach i nagle się pojawia możliwość, że będziesz na, na zachodzie, tak, w krajach europejskich, no to, to się tak dla nas tak naprawdę szybko dzieje, że my, to szczerze mówiąc, machamy ręką. No to już i tak jest fajnie, dobra, rób, rób, rób. swoje, rób <laughs> swoje, okej, okay, dobra. No. Wspomniałeś tutaj o YouTubie, macie własny kanał na YouTubie? Tak. Gdzie wrzucacie swoje rzeczy? Tak, Mateo Kolon, nazywa się ten kanał, tak jak zespół, tam wrzucamy. Twoje rzeczy. Znaczy, mhm, tak. tak, czy on tam ma jakieś tam uwarowania, że jest tak jakieś, nie wiem, tam, to ja się na tym nie znam, wiesz, jest YouTube, zrobione Mateo Kolon, tam wszystko wrzucam, ja mam do tego hasła. Czy to jeszcze coś, trzeba rejestrować, czy coś, to się, wiesz, to nigdy się nad tym nie zastanawiałem, a ty, Zastanawiałe. ty też się nie zastanawiałeś, nie? No, ja się w ogóle bardzo rzadko zastanawiam. No, my się jedynie zastanawiam, jaki jak krawat w niedzielę ubrać czy coś. No, a, no takimi rzeczami to się nie zastanawiam. Jest kanał, zapraszamy wszystkich i na, na stronę fejsową, i, i, i na kanał YouTube za niedługo pojawi się nowy teledysk a coś takiego e, e, jak e, własny www to macie, czy już, że tak powiem daliście się spokój, czy teraz wystarczy mieć, wystarczy mieć YouTube'a, YouTube Facebook'a nie wiem, Bandcamp'a e, i, i, i to za, załatwia sprawę świerkać na Twitterze, nie tak, wiem, wystarczy swój tak, tak, na Instagrama tak, w, mamy stronę www którą niedawno, żeśmy na zrobili w związku z wydawnictwem jest e, w znaczy ja powiem tak, przez to, że tak naprawdę i tak można wszystkie informacje dawać na tej stronie facebookowej, to jest to trochę tam zaniedbane i, i, i, i wiesz, nie zadałem sobie trudu jakiś tam, który jest i tak każdy klika tego facebooka, no nie czarujmy się. Natomiast ma być teraz facet, który będzie się zajmował naszymi tam medialnymi, że tak powiem sprawami. To mieli oficera prasowego. Takiego o, tak. oficera, można powiedzieć, to też ze strony Jacka oczywiście wyjdzie, ten pan nie będę na razie ujawniał nazwiska i on będzie też dostanie, wiesz, admina na Facebooku, dostanie to, że tak powiem, e, brzydko nakaz zajęcia się no. tą stroną internetową, wiesz, my nie mamy też tyle czasu, żeby, kurczę, wszędzie, a to tu, tu wsadzić, tu zrobić, ta, wiesz, to, to trochę czasu, nie? Człowiek musi kurczę jakoś żyć. No jasne, wiadomo, nie wiesz, można się. Także jeżeli się. Strona, strona jest, natomiast no, jest fajnie zrobiona, spoko, ale musi być przecież żyć ona musi. Mhm. A żyje tak naprawdę ta na fejsie. Ale tak jak mówię w przyszłości ożyje ta. No, jeżeli pojawi się tam zagraniczne wydawnictwa się pojawią, no to siłą rzeczy wiesz, no będzie musiało być to. Będzie musiała żyć. Kilku, kilku tam, przynajmniej w dwóch językach, tak, po polsku, po angielsku musi być ta strona prowadzona. Na fejsie nie będziesz przecież robił, wiesz, postów podwójnych, potrójnych. Chociaż te, którzy robią polsko i ale to... Ale oczywiście to jest... Nie jest to takie czytelne jak na stronie, wiesz, wchodzisz na tą flagę, a masz tą... Tak, ale ale to się często, te dwujęzyczne posty to jest się, często są kwitowane. TLDR. Too long, don't read. Długie nie czytam. Taki po prostu taki sposób komentarza. Chciałem jeszcze wrócić tutaj do takiego zdania, które jest, które jest na waszej płycie, na tak zwanej jak to się kiedyś mówiło, thanks liście, czyli na, na podziękowaniach za inspirację zespołu metalowym z lat 80. Czy tu jakieś konkretne nazwy możemy przewołać, co, co szczególnie zapadło wam w serducha w struny, czy to po prostu generalnie muzyka metal z lat 80. czy też hard rock z lat 80. to jest to... Czy Czego sobie najchętniej e, Słuchacie m, Czy czym odpoczywacie Czy to jest ta muzyka, która właśnie niesie wam Nie wiem, e, radość, wytchnienie, ukojenie Ładuje wam baterię? To są podziękowania od Bogdana Jak zauważyłeś no. To są od Bogdana I to Bogdan jest największym pasiona, pasjonatem muzyki Tamtej lat tamtych, Przepraszam, tamtych lat e, My Każdy słucha, wiesz, różnej muzyki Wiesiu Mysiuga tak. Tak jest. Czyli, czy dzień cukru, tak jak mówiliśmy, czy ja, cukru? Dla mnie, dla, mnie, dla mnie w tej chwili Machine Head to. Czesny, wiesz, czy późny? Czy całościowo? Ja wiesz co? Ja jestem taki dziwny człowiek, bo najbardziej krytykowana płyta mi się strasznie podoba. Burning Red? Eee, super, super, charge, super, super, charge. super Charge. Kupiłem ją eee, 5 października 2000. Pierwszego roku jechałem po łóżeczko do córki, obok był sklep płytowy, kupiłem łóżeczko nowo narodzonej córeczce i super, szczerze, Mam do niej wielki sentyment. Ja wiem, że tam są pretensje metalowców, że oni wtedy w stronę taką tak bardziej wręcz rapową poszli, wiadomo. Ale... Madafakerską. Tak, tak, ale ja, ja bardzo lubię, ja bardzo <gibli> lubię... się, wiesz, ja, ja przede wszystkim lubię za, te, za, za ten pęd do melodii, za ten kurczę, czas z... ja podziwiam gościa, się, jak on potrafi koncerty dwie i pół godziny tak się drzeć, bo tak jak się robi drze, to się mało kto drze. <grych> Może jeszcze kawalera z Sofly, tak? Chociaż czy... ostatnio słyszałem, że już coraz, coraz, coraz że tak powiem, yy, słabiej mu to wychodzi, że już zaczyna tam trochę oszukiwać. Kawalerze czy... czy Kawalerzysta czy... zaczyna oszukiwać. Tak, tak, tak, tak. tak. tak. tak. teraz w klubie w Katowicach bodajże w piątek grali, tak? No i, I... że było trochę oszukiwania. Tak? Że już, nie jest, jest, nie, że już po prostu widać, widać, widać, widać po prostu te skutki zmagania z chorobą, no bo on się zmaga, to nie jest oka zdrowia, Maksiu, także on już tam dosyć mocno to się, że tak powiem od, od, od, odciska na nim. A to nawet nie słyszałem. No ma sporo problemów takich, tak. więc to są rzeczy takie, które się ciągną od las, z którymi on, on walczy. Także... No wiesz, yy, my tak mówimy o tym rok kontrolu, czy tam czasami wspominamy o tym, wiesz, bo można wiedzieć, że czasu na picie i tak dalej tak naprawdę to wiesz, to Troszkę o siebie musisz dbać. To wiadomo, no, no to przecież Guns Rose. Gra... grasz taką muzę, Gunson... wiesz, jak ja bym tylko chlał. Guns to, Rose? To nie te... zagram żadnego. Guns, sro... Guns... Guns Rose też nie latał, przecież nie chlał o na scenie, tylko no, była Coca-Cola na butelkach. To tylko Lee był takim mocarzem, że ten. No, no był niestety. był niestety. No, był niestety. no ale tak, że... i tak wiesz, przy, przy jego przy jego <śmiech> sposobie życia siedemdziesiątki do życia. To to jest, wiesz, to to jest mistrzostwo świata. Mm -hmm. No, no i, te, i tak jak mówię, no różne, różne, różni tam członkowie zespołu mają te swoje różne, te Bogdan właśnie, te wcześniejsze, tak jak mówisz, to jest największym pasjonatem jest Bogdan. Dobra. Eee, zostało, nam jeszcze, zostało nam jeszcze coś, na co, co, na co, na co cygryski czekają najbardziej, czyli, e, czyli walka, walka tutaj o e, tekstylia i, e, i fonogramy, ale to za moment, e, zanim, zanim do tego przejdziemy, to jeszcze coś z żądełka, czyli z przekrętu. Czym przekręcimy, słuchacze? Czym przekręcimy? No. Hmm. Wiesiu, wiesiu, wybierz coś. Tak? Tak jest. No, czyli piosenka, piosenka dla wszystkich sąsiadów. <laughs> tak, tak, tak, tak, tak. Z punktu widzenia sąsiada naszej sali tu. Dobra. No to, że byłej sali tu. Teraz mamy nową. Tak jest. <laughs> Stop! Moi drodzy, pierwsza 30. Mam nadzieję, że jeszcze że jeszcze ty nie śpicie, bo ja tak zakończyłem już, przyjmowanie, zakończyłem już przyjmowanie, waszych zgłoszeń na podwójną na dwie podwójne wejściówki na koncert 2 marca, koncert który nazywa się The Tyrants of Death European Tournament, znaczy tak nazywa się trasa. I w ramach tejże trasy Suffocation Cattle Decapitation Abiotic convalescence wystąpią, także tutaj kości już czekają. A za moment chłopaki z Mateo Colon też rzucą wam e, pytanie, zadanie e, konkursowe i co my tutaj e, mamy? Mamy pięć egzemplarzy albumu Westing e, i mamy do tego, e, mówiłem, że tekstylia, mamy też e, trzy t-shirty, tak. trzy t-shirty i do tego mamy, do tego mamy e, plakaty, tak, więc w sumie osiem w osób będziemy mogli e, obdarować, prawda? No bo skoro mamy, skoro mamy e, tyle tych dobrodziejstw. E, powiem jeszcze tak, e, że kolejną, kolejna, gdyby, transzę płyt Mateo Kolon będzie można zdobyć w marcowych e, wydaniach rzeźni, także kto dzisiaj nie będzie miał szczęścia, to e, proszę, że tak powiem, nie iść do kąta i nie chlipać nie obrażać tutaj, że nie wygrałem i w ogóle i następną niedzielę nie włączę radia albo nie, ten nie odpalę internetu, bo komu się dzisiaj nie uda, to będzie szansa jeszcze, będzie jeszcze szansa w marcu, aby właśnie w fonogramy Mateo Kolon się wyposażyć. 22 58 33 555, małpa, albo prywatna wiadomość na antyradiowym e, w, w Facebooku. E, Tutaj chyba przyjmiemy zasadę, że pierwsze osiem osób, które dobije się do nas z prawidłowymi e, odpowiedziami, to, e, że tak powiem, e, uhonorujemy tymi e, dobrociami, które żeście przynieśli. A żeby wejść w, w posiadanie tych dobroci, to co trzeba zrobić? No zastanawialiśmy się, mamy taką burzę w głowach. Ale myślę, że zrobimy sobie taki test z uważnego słuchania. Czekaj, to ja już tutaj ten. uwaga. Y, y, pytanie: zadanie. Wpisuję tutaj zadanie: konkursowe od Mateo Colon. tak do zdobycia CD y, Westing plus. Trzy sztuki odzieży. Odzieży czarnej. No, i już jest, jestem gotowy teraz, żeby wpisać pytanie w zadanie konkursowe, które zamąć ci No, pytałeś nas w pewnym momencie o te plany poza granicami Polski. Powiedzieliśmy, że w pierwszej kolejności. Na początek ma wejść w pewnym kraju nasza płyta Distinct Europejskim. E, no po prostu nazwa tego kraju. Gdzie poza granicami Polski ukaże się... O, już... W pierwszej te... kolejności. Tak. Ukaże się w pierwszej kolejności nowa Płyta Mateo Kolon Dobra To jest znak zapytania Pytanie stronę moi drodzy W Polsce materiał jest jak mówiliśmy Wspomnieliśmy również że wyjdzie za granicą No i właśnie chodzi o to na jakim rynku Ta płyta za granicą pojawi się Pojawi się jako, jako, e, jako Który z tych zagranicznych rynków Będzie tym e, Pierwszym e, Ostatnie słowo Pozdrowić byś, musieli. Czy, po, czy jeszcze poczekamy z tym, do wyników konkursu? To no, czekamy do wyników. A, no, może, może poczekajmy, zastanowimy się nad tym ostatnim słowem. Dobra. E, to czego, czy, czy, co, co wrzucimy słuchaczom jako ilustrację do konkursu, żeby im się dobrze, dobrze odpowiadało? Rozumiem, że z naszej płyty. No tak, no. No to może teraz ja wybiorę, co wiesz, Mogę? Mogę? Bądź moim gościem. A, to ja poproszę. Jeden z moich ulubionych Street Fightera. Proszę bardzo, numer. Piąteczka. Numer, numer piąty. A ja już się biorę tutaj za przyjmowanie Waszych zgłoszeń. To die, he's made for the pain Fight is this lie, it is this bloody way. He's walking the city You'd better stay at home He's ready to jump. He's ready to shoot Ready for everything Desire for Moi drodzy, no pięknie, pięknie strzelacie tymi, tymi nazwami. Myślę, że byście się, byście się, że tak powiem, będziecie bardzo zadowoleni z tych propozycji, gdzie tutaj putapowych Albo już ten na Węgrzech was wydają, w Niemczech was wydają. No, ale Arek przed chwilą z Częstochowy wie, już wie, uważnie słuchał, wie. Gdzie? Zagram, nic to ta płyta pojawi się jako, jako pierwsza. Także Arku, e, dla ciebie już jest, dla ciebie już jest e, CD i ono na ciebie, e, ono na ciebie tutaj e, już jest, że tak powiem, przygotowane, więc e, dręczyciel pocztowy ci, ci, je, ci je dostarczy. E, no i tak to właśnie. E, ja zaraz będę przyjmował kolejne e, zgłoszenia, ale zanim, zaraz, zanim przyjdziemy te zgłoszenia, to tutaj muszę sięgnąć sięgnąć po co po jeden gadżet gdzie tu są moje asystentki tu są moje asystentki, bo muszę Jeszcze rozlosować, zanim tutaj Rozdamy, rozdamy Wasze bo, nagrody Bo tutaj w przypadku gadżetów Mateo Kolon, to jest 8 osób, które dobije się z prawidłową odpowiedzią Najszybciej, natomiast Mam tutaj do wylosowania Jeszcze dwa podwójne zaproszenia Na drugiego Na drugiego marca Dobra, no i rzucamy, komu się tam yy, Przytrafi, 526 Nie było 165 nie było 215 nie było, nie przyznano 254 nie było 332 nie było 124 też nie było 262, 262 to jest. Yy, zaraz chodźcie tu karteczki, 262 to jest Piotr Goździk. Piotrze, podwójne zaproszenie na rodę jest Twoje. Tu stawiam sobie cyferkę 1. i Rzucamy teraz dalej, zobaczymy, jak się będziemy męczyli, męczyli z tym drugim zaproszeniem. koło ten trafi? 255 nie, 362 nie. 514. Też nie mieliśmy takiego zgłoszenia. 565. Też nie było zgłoszenia. 246. Nie było. Coś koło tych dwusetek chodzi. 153. Nie było. 542. Nie było. 115. Nie było. 523. Nie było. 612. Nie było. No tu kaftę krzywo rzucamy raz jeszcze. 461 nie było. 111. 111 to jest Bartosz. Bartosz, druga podwójna wejściówka yy, dla ciebie, panowie. Dostaniecie, że tak powiem, instrukcję obsługi odbioru, yy, odbioru zaproszeń, zaproszeń w mailach yy, ode mnie, a my sobie, yy, ja zaraz tutaj wracam do, yy, wracam do odbierania waszych zgłoszeń, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o właśnie konkurs Mateo Kolon. Natomiast jako, o, że tak powiem, ilustrację czego sobie posłuchamy. Ano, posłuchamy sobie, e, posłuchamy sobie formacji Casualties z albumu, który nazywa się e, Chaos Sound. Jest to płyta, która pojawiła się pod koniec ubiegłego roku, nakładem zaraz pod koniec ubiegłego roku, co ja gadam, chyba nie pod koniec ubiegłego, w tym to już jest tegoroczne wydawnictwo. Czy ja dobrze mówię, czy ja źle mówię? Dobrze mówię, czy źle mówię? Nie w tegoroczne wydawnictwo, co ja no miesiąc temu, styczniowe wydawnictwo. Najnowsza płyta właśnie tejże amerykańskiej formacji, która doskonały koncert w ubiegłym roku zagrała w naszym kraju. Grałem wam Ramones cover Motorhead z tejże płyty, między innymi. Mam nadzieję, że tutaj yy, Denonek nam dzisiaj nie przyświruje yy, i z tegoż albumu sobie yy, zagramy taką yy, pareczkę to będzie kompozycja Come Don't To Tomorrow, odliczamy do jutra, właściwie mamy jutro to nie ma co odliczać, no ale niech będzie i Fight For What's Mine czyli walczy o to co Moje The casualties z albumu Chaos Sound To była formacja The Casualties z wydanej w styczniu płyty Chaos Sound. Moi drodzy, nie Węgry, nie Niemcy, a Wielka Brytania. I to jest prawidłowa. to jest prawidłowa y, odpowiedź. I y, już tylko teraz to był tak. Teraz był y, Piotr z Katowic i jeszcze ostatnia ostatnia osoba, dla której tutaj, której się tutaj trafi trafi się wasz zerknijmy, kto tu był trafi się patrzymy, mam nadzieję, że odpowiedź w temacie konkursu już proszę nie dzwonić, bo tylko sprawdzam komu ten Trafiło się. Proszę bardzo. I ostatnia rzecz, która prawidłowa, która doszła, to jest e, Dariusz z Bielska e, Białej. O i tak. Dobra, e, czyli tak, Wielka Brytania to jest właśnie prawidłowa odpowiedź. Jak wszystko dobrze pójdzie, to już w kwietniu, tak jak mówiliśmy, tenże krążek. Z informacji w wytwórni tak wynika. Płyty dla Arkasz Częstochowy, Tomka z Poznania, Krzysztofa z Bytomia, Beaty, pierwszej Beaty z miejscowości Śmigiel, drugiej Beaty z miejscowości Węgorzewo i koszulki dla Sławka z Jawiszowic, Piotra z Katowic i Dariusza z Bielska-Białej, a wejściówki na Times of Death dla Bartka, Bartosza Przychodniaka i dla Piotra Goździka. Także mamy dobroci e, rozdane. Teraz e, trzeba oczekiwać dręczycieli e, pocztowych. No to teraz tak zwane ostatnie słowo. Panowie, dla was można pobłogosławić, poprzeklinać, powyklinać i tak dalej. O, można przeklinać. Oczywiście, że tak. A nie powiedziałem, że można przeklinać? Nie. A, ty, ty, tyle nie szukali w głowie. Nie silili się na mądre no, słowa, tak? Tutaj składnie. To niełatwiej by było, nie? No. Słuchajcie, zapraszamy do polubienia naszej strony na fejsie. Tam będziecie dzięki temu mogli otrzymywać informacje, gdzie gramy, co robimy. Zapraszamy oczywiście w związku z tym na koncerty. Zapraszamy do zostania po tej ciemnej stronie mocy czarnej naszej metalowej. Dziękujemy bardzo, bardzo serdecznie, kurwa jego mać, wszystkim. Za to, żeście wytrwali do tych późnych godzin wieczornych, żeby słychać, jak szarpiemy druty i drzemy mordy. Pozdrawiamy oczywiście także, oprócz yy, słuchaczy, których nie znamy, także tych naszych znajomych, rodziny, kobiety, Pyszczek, pozdrawiam. Ja córeczkę pozdrawiam, Oliwcie bardzo serdecznie, sorry trochę za tą, za tą prywatę, no i może kurczę Wiesiek teraz coś. Tak, ja też chciałem bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich słuchaczy antyradia, tych, którzy wytrwali i tych, którzy już dawno śpią, a jutro sobie włączą antyradio. Chciałem jeszcze pozdrowić moją córkę Maję, która jest wielką fanką naszego zespołu, tak na marginesie, moją ukochaną Agatkę, rodzinę, wszystkich. Jeszcze raz serdecznie was wszystkich pozdrawiam. Resztę kapeli i menadżera także pozdrawiamy. No i, no. i co, mamy więcej, co mamy w tym ostatnim słowie więcej powiedzieć, bądźcie z nami bo to dla was, kurczę, gramy eee, muzyk bez, bez, bez widowni to, to wiecie, dupa. No, dupa widzimy się na koncertach to muszę powiedzieć Wiesiu, że tutaj, i azelmo dzięki, to muszę powiedzieć wiechu, że tu jesteś bardziej wylewny na płycie, bo na płycie jest thanks kazano mi napisać podziękowania, dobra Czy, czym się żegnamy, Którym, jakim numerem się żegnamy co tam jeszcze zostało? Yy, zostało jeszcze nam ten yy, w słonecznym cieniu Casablanca, a nie to, popierdoliłem płyty, a przepraszam. Nie, nie. No to co, to to musimy chyba zagrać, jako że to jest rzeźnia, to może z One Day More zapraszamy na YouTube sobie zobaczyć, a tutaj skoro rzeźnicy słuchają, to nam zostało hmm, czwóreczka? Lajer już leciał, lajer już leciał. A love and Gun nie graliśmy. Myślę, do. że Love and Gun. Troszkę spokojniejszy, ale treściwy. Czyli o spluwie puf, i serduchu. Yeah. Tak. I hold you in my arms Every strong smell of your I know that my No moi drodzy, pora kończyć dzisiejsze wydanie Rzeźni. Ostatnie, ostatnie lutowe wydanie Rzeźni. Słyszymy się za tydzień o zwykłej porze. No i na koniec jeszcze taka informacja. Jeżeli ktoś chciałby towarzyszyć Grudniowi Piotrowi Grodzińskiemu w jego ostatniej drodze, to zapraszam jutro o 14.30 na cmentarz komunalny na Wólce Węglowej przy ulicy Wójciskiego 14 w Warszawie, pożegnałem Piotra, właśnie jutro, a właściwie nie, nie jutro, to już dzisiaj, bo już mamy poniedziałek.